The corner of my eye, I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looks so all alone. Or could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice, and you can go and send me on my way. I said, You're such a sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me, and this is what she said: Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got. Witam, Fantasmagieria podcast o grach komputerowych i konsolowych. Odcinek 133. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman i ze mną są... Bernard, trzymi się. Witam wszystkich długich radiosłuraczy. słuchaczy. No może myślałem, że masz takiego laga jak na Kinekcie jest. Ura, ura, ura, ura. Chciałbyś. <grych> Nie, zawsze robi taką dramatyczną pauzę, przecież to jest, A, no to jest Bernard, strategiczna pauza. Trzymi się. No ale to, to zawsze jak zacząłem coś mówić, gdy ty mhm. mówiłeś... Ja się przystawić, ja to czekam, aż przedstawić, więc nie ma się. <laughs> się wydaje, że to gdzieś tam czasoprzestrzeń się gdzieś źle zakrzywia na tych łączach. No i oczywiście Piotrek spychała, doktor Juden. Dzień, dobry wieczór. Wakacyjny Piotrek. Właśnie, no byłeś... tak, już nie wakacyjny, przeżywam bolesną transformację, tak, już tydzień w Łodzi. Tak, Wak wakacje, wakacje minęły ci udanie? może się tak wskazać. Barzą, Czołeś. Odpocząłem, zrelaksowałem się, wywietrzyłem mózg tak konkretnie. Aczkolwiek powiem Wam, że e, wydaje mi się, że jednak optymalna e, długość urlopu powinna wynosić w takim jednym bloku jednak trzy tygodnie, nie 2. Jeszcze spokojnie mógłbym tam tydzień poleżeć i nic po nie robić. Nie wiem, czy to nie jest jakieś perłowskie wyliczenie. Nie wiem, nie z wiem. Tym, że 3 tygodnie. No, może nie 2 tygodnie, to... ale tam. A ty mówisz, o co, o urlopie w, w ciągu no, roku? No, że ile nie. powinien turnus wynosić, no nie? i A to tego te, Chyba, że optymalnie wybrano właśnie dwa tygodnie, dlatego, że trzy tygodnie to byłoby idealnie, ale nikt nie chce iść tak komuś na rękę. Znowu tydzień to jest tak, że przyjeżdżasz, rozpakowujesz się, no nie? Wyszedłeś na pomoc, ale trzeba się pakować i wracać. No tak, bo to wiesz, wiadomo, że przystosowanie trochę trwa, trzeba się przy, przyzwyczaić do powietrza i tak dalej, także to, to tydzień to jest bez sensu. Tam. tak. A gdzie gdzie stacjonowałeś, może się tak wyrażę? A tak troszeczkę pod tym, pod obwodem kaliningradzkim, konkretnie rzecz biorąc Krynica Morska-Piaski. Czyli ten taki bardzo wąski paseczek ziemi pomiędzy Mierzeją Wiślaną a, myślałem, a naszym Bałtykiem. Myślałem, myślałem, że w Królewcu. <głosy> <głosy> to jakby nie w tę strunę. No, w każdym razie tak. A w każdym razie to był dosyć, dosyć, dosyć specyficzny zakątek, bo tam ten pas ziemi ma do, szerokość dosłownie 3 km, a różnica wysokości jest taka jak, nie wiem w Sudetach, w Bieszczadach. Mhm. Strasznie, jest taki, strasznie jest taki górzysty ten fragmencik. Ale przyjemnie odpocząłeś... Tak, zdecydowanie. Od, odpromieniowałeś się. No, że tak. Wy, wyluzowałem się tak, zmieniłem powietrze, zmieniłem wodę, w, wygrzewałem się na słońcu. Mhm. Ewentualnie jak, mi ten, jak mózg mi nakazywał jakąś większą tam aktywność... A w Krynicy Morskiej ta... są jacyś artyści uliczni? Jakiś grejkowi i tak dalej? Czy nie, terapicz? nie. Znaczy, Krynica Morska to jest takie typowe miasteczko turystyczne, czyli są jakieś takie powystawiane kramy, kramiki z pierdołami. Plus jakieś tam domki, niedomki, które można wynająć za bajańskie sumy. Mm, bo nie wiem, czy wiecie, ale wakacje w Polsce są droższe niż wyjazd za granicę na przykład od doby tam no, oni sobie chcą na przykład e, 150-200 zł Polska Zielona ale Wyspa. Chcesz, no, nie? Chcesz, spędzać, chcesz spędzać właśnie wakacje na Zielonej Wyspie to <laughs> no i tak powinnoś się cieszyć Płać, że jest płacić taniej, za bilet w... ale taniej jest wykupić wycieczkę typu last minute na te dwa tygodnie niż tam niż tam. No ale to musisz wtedy last minute coś zaplanować ale byś nie był na zielonej i byś nie by był na Zielonej Wyspy, tylko jakiejś Grecji, która upadła. Wiecznie w pław wracać. A to nie znaczy to myślałem proste. o Włoszech, co najwyżej mogłabym niemafia sycylijską strzelić, ale suma sumarum jednak był aktem. Mm. Nie, bo tak zapytałem o tych greków muzycznych, bo tak mi zaczęło się opowiadać właśnie o, o wakacjach, to tutaj w, w, u nas, nie będę w jakim miejscu, wiadomo jakim, właśnie pełno jest takich artystów ulicznych, Jeden gość, no tak mi się spodobał, miał gitarę elektryczną własnej roboty. Z puszki metalowej po Castro była to, to, to ta dusza gitary, nie wiem jak to się nazywa, tak? Udło, no i, ten, tak, a resztę które zresztą w przypadku witalo-elektrycznej nazywanie pudła rezonansowego, pudem rezonansowym jeszcze najmniej... Czy znaczy nie, przepraszam, sorry, pudło rezonansowe to jest w przypadku hmm. instrumentów akustycznych, w przypadku elektrycznych to jest korpus po prostu. Tak, no to był taki korpus, to, to niesamowicie wyglądało, bo, bo tam gryf był wystrugany po prostu, aż był widać, że taki nierówny i tak dalej, ale oczywiście struny wszystko, no to były już profesjonalne elementy, tak, to już gościu to nie był taki no, MacGyver totalny, no i fenomenalnie grał i to było tak niesamowite, że no, Zapadłem mi pieniądze. Wzięłeś panu pieniądze? panu pieniążka? Słucham? No oczywiście. Zwróciłeś panu pieniążka, się. Ale ty jesteś dobry, wow. Ja jestem jak, jak. Ja jestem, wiesz, w ogóle. Mam wysoki poziom empatii. Szczególnie jak teraz zacząłem oglądać na YouTubie Final Fantasy XIII. To jest właśnie sposób, kiedyś mówiłem, że grać w tą grę. Że przeskakuje cały gameplay. i staje mi właśnie oglądanie. Historia jest no, taka, jaka jest. Ale dosyć przyjemnie się to ogląda. Tylko oczywiście nam... chciałbym, żeby tych walk było więcej i więcej chodzenia. Wtedy mógłbym szybciej to obejrzeć. Ale walki są w trakcie gry. No tak, ale chodzi o to, że, że no niektóre jest walki są dosyć długo, ale, ale cała fabuła jest dosyć ciekawa. Wiesz, uh -huh. Ci lesi, to puc, to wszystko. No jest fantastyczne. Zresztą coś mnie wzięło na oglądanie filmów. Nawet dam, nie wiem, czy wam podsyłałem taki link do, do, do, do jednej przygodówki, która się nazywała Night Trap. Do przygodówki, o nie, do, tak, do przygodówki to The Digg, z tego co pamiętam. No tak, tak, tak, to też, ale właśnie ten Night Trap to jest taka opera medana slash horror. Gra uh. generalnie była coś z tyłu pewnie fantasmagorii, czyli czy, czy takie oh. przygodówki z, ze wstawkami filmowymi, tylko tutaj bardziej te wstawki stanowiły praktycznie całość. Tego. Całość. Nie było oh. point and oh. click plus filmiki, tylko yy, przestawiałeś się między różnymi kamerami w domu, który był, nie wiem, opanowany przez wampiry, tylko że oczywiście ta, ta rodzina wampirów to jakaś taka normalna była, tylko że oczywiście nie wchodzili przez, przez drzwi, tylko przez jakieś ukryte przejścia pod schodami, takie, takie... a nie, wrzucałeś chyba Tak. I, ska, a, a bohaterkami razie, było tak. pięć dorodnych dziewczyn, które oczywiście przyjechały na wakacje, i, no i no, dosyć to sympatyczne wyglądało. Tak. Wyglądało to jak cudowne lata tak, mniej więcej taki mm. klimat, tylko że z takim no... Ja myślę że YouTube YouTube rośnie w moich oczach, kiedy mogę pograć w takie gry zupełnie bezstresowo. Ale panowie, my tu szlachtu szlachtu, gadu gadu, a minęła właśnie, czy mija właściwie w momencie, kiedy nagrywałem to, nagrywamy to jest ostatni dzień Gamesconu. Obecnie największej europejskiej imprezy dotyczącej branży gier, poświęconej branży gier. Może poświęconej grom bardziej. Poświęconym grom, czy znaczy, no grom tak, tak, bo... W samej branży to tak średnio chyba, nie? Wiesz, to zależy, no nie? No tam trzeba by się przejść. Mi się wydaje, że to, co nas interesuje, to są oczywiście gry, ale pewnie gdzieś tam jacyś headhunterzy chodzą po tych stoiskach i włapują postesy na przykład. No a, e, właśnie, no mija ten Gamescom, czy właściwie już minął, kiedy będzie on nasi słuchacze nas słuchali, tak, bla, bla, bla. Jak, jak wam się podobał ten Gamescom? Bo relacje nie, wszędzie nie pewnie gdzieś... Nie, mam zielonego pojęcia, bo nie śledziłem. No tak. jak No jak, to? No jak to? No, nie, bo... to Tak to, nie było tam nic interesującego kompletnie. I związa, no, ja że to ja co mnie interesowało to. Czekaj, co ja tam wyczynałem o tym? A, o tej informacji, że Fallout z tego będzie w miał jedzenia i picia, tak? Mhm. No to tak, to jest. Nie, Fala... sorry, Fallout New Vegas. To chyba było z Gamescona. Mhm. E... Coś jeszcze słyszałem? Nie, no ciekawe ciekawych rzeczy to, był Bioshock Infinite na przykład. Tak, no wreszcie, wreszcie to jest... Wreszcie, to jest, to, to jest tak, znaczy informacja o grze pojawiała się przed targami. Ale to było dosłownie, parka... to przed był, był, był zwiastun. A tak. potem oni zaczęli dopiero coś tam... Ale to oni zostawili to na targi i, i, i, i, i, wiesz, stoisko 2K Games, czerwona jakaś płachta, oni zrywają płachtę, a tu Bioshock Infinite. Raczej flaga Stanów Zjednoczonych. Bo flaga Stanów Zjednoczonych, dokładnie. No właśnie, ale Piotrze, no, nie rywalizował bójś z tobą. No nie, chyba nie zrobili tego jednak, bo już wszyscy wiedzieli, że mają... O, Ale Piotr, jak ten, ten nowy Bioshock, ta nowa Bioshock gra? Ta nowa Bioshock, bardzo przyjemna ta nowa Bioshock, tylko um, mam wrażenie, że już to gdzieś widziałem, mimo że oni próbują być tacy innowacyjni za przeproszeniem, to mam wrażenie, że takie motywy typu latające miasta to już gdzieś były, tylko nie pamiętam, albo w jakiejś kreskówce, albo w czymś innym. Ja no w tak, raz... ale podwody miasta też przybyły się w, w innych. No tak, no. tak! No, taka fajna bajka na przykład, Sp Spongebob, yy, tak? Spongebob? O, na przykład. A bo w jednym odcinku Futuramy był zalany, utopiony Nowy Orlean. Nie, nie, no, ja nie, nie, no, wynajmy, Nowy Orlean. Kansas City. Sequest był kiedyś, ale tam chyba nie było miasta. <ścoughs> były stacje podwodne też. O, o. Mhm. Coś tam ten deseń. No ale właśnie, Piotrze, co nie zrobiło na tobie wrażenia, to co pokazano, bo wiadomo, że nie wszyscy mieliśmy okazję jak zobaczyć rozgrywki, tak, bo to było gdzieś... Jakiś z rozgrywki to bo... chyba nic z nas, nikt z nas nie widział. No z nas tutaj, tej naszej trójki, nikt. Gdzieś tam właśnie na Gamescomie był zamknięty pokaz, ale generalnie, Piotrze, widzę, że jesteś strasznie napalony na tę grę. Nie, nie jestem napalony, Natomiast, natomiast cieszę, cieszę się, że, e, że przede wszystkim robi to Ken Lewin, to nie jestem tu oryginalny. Poza tym w tych takich szczątkach, szczątkowych em, wywiadach, które prowadzili nas szybko dziennikarze różnych tam serwisów zagranicznych, między innymi chyba Destructoid, e, Kenowi Lewinie się wypsnęło, że mają zupełnie nowy silnik, i to mnie bardzo cieszy. Bo naprawdę, kurde bele już by wypadało, bo ten, ten e, w, w, zmęczony, zmachany, schakowany 10 tysięcy razy silnik tak. Tribes Vengeance, czyli Unreal Engine w wersji chyba jeszcze 2.0, podciągnięty do takiego tak? 3.0. 2,5, tak, tak. tak. Podciągnięty do takiego pseudo, pseudo 3. Zresztą mamy, mamy, że tak powiem, tą taką dosyć słabą wersję. Możemy sobie oglądać w, w tej wersji FPS X Coma, tak? To jest mniej więcej. To tak. No to, to widać, że to niestety. To też to ten, jest. ten FPS X koma taki wydaje mi się z <coughs> troszeczkę. No jest, ale zauważ, że, no, że, ten, że, że przecież i w Bioshocku też już jest dużo rozmytych tekstur i te materiały też już są takie raczej mało przystające do tego, co mamy teraz. A, także jeśli, jeśli, jeśli, jeśli się panowie przerzucili w całości na, na, na, od podstaw na, na Unreal Engine 3.0, to myślę, że będzie dobrze. Mhm. Ale zaskoczyło Cię to właśnie... A może nawet 3.5? Tak, 3.5, właśnie 4.0. Jeszcze Cliff nie wie o tym, ale właśnie... Ale już to... jest, już się robi. Ale nie, bo nie wiem... Myślałeś w ogóle miałeś nadzieję, że Ken Levin pracuje nad zupełnie innym, inną marką? Myślałeś, co, że... Ja pamiętam, że może System Shock coś nie, takiego? Nie, nie zrobię System Shocka. Tak mi się wydaje przynajmniej, że to nie ma sensu. Po prostu prawa do System Shocka to ma chyba Electronic Arts, jak mnie pamięć, nie myli. No właśnie, czyli to prawda. To raczej nie przejdzie. Czy znaczy, mogliby zrobić coś innego, na przykład, nie wiem, Space No zrobili Shock. Dead Space. No, no tak, tak, tak, tylko że to też jest kolejna, inna marka, też Electronic Arts. No, ale to, to było chyba robione właśnie tak na takiej sadzie. Niby miał być tam... Znaczy, takie są ploty. Ja nie wiem w końcu, jak to wyszło. To finalnie. jest taka obiegowa prawda. Że, tak że to miało być właśnie jakiś taki niby system szoka, ale panowie chyba się, nie wiem, czy straszyli, czy coś i, i stwierdzili, że może lepiej już zrobić coś od zera, niż narażać się na gniew kamerę z, za, z oczu, na, za pleców i... Tak. Na, na grę teraz. Mhm. Ale... Natomiast ja pamiętam, że, oni, że, oni, że fani i dziennikarze i w ogóle cała masa ludzi wypytywała Lewina i spółkę już dawno temu nad czym oni siedzą, bo oni przecież chyba nie wiem, czy rok temu mhm. powiedzieli, że nad czym siedzą ale, nie, ale nie, nie mogli powiedzieć nad czym Tak. jakoś tak Nie, ale to myślę, że można powiedzieć, że to jest taka jedna z, z dobrze utrzymywanych tajemnic branży, prawda? Bo zwykle jest coś takiego, że gdzieś coś tam przebąkuje, coś tam, a tutaj było tak, że to było jednak totalne zaskoczenie. Nawet większość ludzi tak z rozczarowaniem przyjęła tą wiadomość, jak stwierdziła, o, Bioshock, i to pewnie znowu pod wodą. I jednak już myśleli, że Kevin Levin gdzieś tam coś innego będzie robił, a tu o, pod wodą znowu napczy, a tu być może to będzie zupełnie coś innego. Być Nie, może ja przeszedł, to przeszedł, jest to, że... no, przypadek właśnie Call of Duty, gdzie po prostu trzeba zachować tą ten przedtytuł, no nie wiem, też tak powiem, no, Call of Duty, ale y, już y, kolejna część tytułu, no nie, na przykład tu Modern Warfare symbolizuje zupełnie inny Inną grę, inny tytuł. Z, z tego, co tam Lewin chyba pisał, czy mówił, nie, on chyba to napisał na, na, na tej ich stronie mhm. e, firmy, oni po prostu zamierzają poszerzyć ten świat. I tyle, że to ma być, że to ma być pewnego rodzaju konwencja, natomiast te światy mogą być zupełnie różne, mogą być nawet odrębne od siebie, tak jak mamy no, w tym dokładnie. przypadku. Przecież znaczy nawet na linie, co no. się chyba nie zgadza, tak? To jest w ogóle chyba przed prawczy tak. to co tam było. A dokładnie, tak i będzie tak super... Tak, tak, tak, tak. Ale przecież Rapture to jest jakiś czas zbudowano, to nie jest tak, że w 50 Dokładnie, roku dokładnie. Roku okay, I to, to będzie tak. super, jeśli się okazuje. Tak. La... Klap, klap, rękami nagle się porobił Rapture, nie? No tam na pewno, żeby zbudować Rapture, to już musieli zacząć taka... wtedy. A nie, czy pamiętacie, w dwóch było taka wystawa, że to było pisane z datami mniej więcej. Tak, tak, tak. Że w tym dniu, w tam miesiącu, roku, coś tam popłynął ktoś tam gdzieś tam. No jeszcze się zastanawiam, czy. czy, czy... Ken nie będzie chciał wrzucić parę takich smaczków właśnie jak ta wystawa, tylko właśnie poświęcony rapczu, że gdzieś tam gdzieś coś znajdziesz, jakieś audiologię, jakieś informacje, gdzie jakiś młody człowiek, prawda imieniem tym i tym, no nie zaprojektował taki i taki miasto, nie? A później wiadomo, że ktoś, to grał w Bioshock, to będzie wiedział, o kogo chodzi i, i tak dalej. Ja myślę, że to nie będzie jedyny spaczek. Myślę, że ciekawsze spaczki to będą odwołania do historii Stanów Zjednoczonych, tudzież upadku tegoż kraju. Tak. A, I różne tego typu mhm. wskazówki i podpowiedzi. Mhm. Inną rzeczą, bardzo ciekawą na Gamescomie, był brak Nintendo 3 dsa Dla mnie to był taki szok, że po prostu Nintendo pokazało taki... Wypostowany środkowy palec w stronę Europy. Co to to, to pokazało, gdzie jest rynek. Tak, pokazali, im, że panowie Europa to tam sprzedaje się. Gothic, Dark Sun Dark i, i Crazy to są jedyne gry, które się sprzedają w Europie. My nie chcemy Europy. Nie, bo dla mnie to było przykre, że właściwie jak widziałem relacje z właśnie Stargów, ktoś tam wideo kręcił, to tam nie było nowych tytułów. No nie? Tam było kilka tytułów, które już wcześniej pokazano ale jakby nie, nie starano się w ogóle zrobić tego z jakimś takim impetem, z jakąś taką bombą. No, alt tak, takie przyjemne stoisko rodzinne. Tu nowa Zelda, tu nowy Just Dance, tu ta nowa Grass No ale to właściwie było wszystko. No nie, Żeby nie było chociaż jednego 3DS-a? No, no chyba, że to była ściema wielka. Tam ludzie nawet byli zahipnotyzowani, a tutaj w Europie się tak ludzie nie dają zahipnotyzować i... Cóż. No na pewno jest wam to. Tak. A, inny tytuł, którym jest, który na pewno tutaj podnosi Wam ciśnienie. Z radości, oczywiście. Bulletstorm W ogóle nie podnosi, powiem ci. No, ale wszyscy widzieliśmy tą wspaniałą prezentację Adriana Chmielarza. Szymy, wygląda jak. Nuda. No, wygląda jak Gears of War U... z elementami czego? Z elementami no i... Borderland, tak? No ja, ja to, nawet tak, taką mieszankę strasznie, że to jest taki Necrovision z Bioshockiem zmieszanej właśnie z Unreal Tournamentem. Że mia, masz te dodatkowe umiejętności, które właśnie, nie wiem, jakieś, jakieś plazmowe, czy nie plazmowe, nie wiem, co tam właściwie, że zatrzymywałeś czas, jakieś zieliny miałeś energetyczne, którym mogłeś przeciwnikać. masz jakieś takie lasso i możesz komuś skopać. Tak, mi tak, mi tak. Jak to, to, to, to takie jakbyś miał jak plazmidy. No nie to taki paint killer, Myślę, że plazmidy to trochę zbyt ten. No tak, no ale bo necrovision to właściwie też jest taką... taką. Z plazmidami. Nie, no ładnie wygląda, no bo to jest Andrew Engine no, 3.0, no, tak? Wygląda jak girsy tak mniej więcej... Adrian Chmielacz ostro promuje w ogóle no. e, Bulletstorma. Wstrzymał na On Twitterze. Mój, no. W nocy gdzieś chyba około 4 rano, no, czy 3. No ale skoro to jest jego gra i ma na tym zarobić pieniądze, no to... No ja wiem, wiem, wiem. Znalazł sobie sposób na promocję Na Twitterze wiadomo, że... Adrian Chimielacz tweetuje tylko po angielsku i dla e, widowni angielskojęzycznej, czy prawdopodobnie bardziej dla amerykańskiej, no bo wstaje o czwartej rano, czy tam na, czy, czy nie śpi do czwartej rano i właśnie wklepuje. Jeden z no, na promocji było, było, żeby obrazić storma, żeby, żeby napisać coś że w stormie takiego, wiesz, że to jest gra dla dzieciaczków i tak dalej, i tak dalej. No nie, on odpisywał i co ciekawsze niby wybierał, i tak dalej. Oczywiście jak, jak już Ktoś mu pojechał na no nie od spamera, czy, czy coś takiego, to on tego już yy, nie przepisywał. No. Ja życzę mu jak najlepiej, bo w tym sensie ja na przykład, mi nie przeszkadza twierdzenie, że musimy wspierać polskie tytuły, bo, bo jesteśmy Polakami. Ja yy, nie wiem, jestem patriotą. Bulletstorm, gra roku 11 na 10, Fantasy Znak jakości. Znak jakości. Nie wiem, nie, po, nie, powali, nie powaliła mnie to. Ale co by jak na nie robił Bernardzie, prawda? To i tak ta granie będzie ładniejsze od Wiedźmina 2. <laughs> który jest probably the no, no, best więc, game więc, in the world. Bardzo, mi się, bardzo mi się podobało to stwierdzenie, że najlepszym, najmocniejszym punktem Wiedźmina jest super, zajebiście fajna grafika, przy czym twarze są do dupy. No ale wiadomo, twarze postaci nie są częścią grafiki, więc... Wiesz, no, to jest, to jest gra RPG, w której gramy Wiedźminem i biegamy za nim, tak? Czyli kamera nie pokazuje Tak, no, tak twarzy twarzy nie mają tak, ma, to znaczenia. Więc... Poza tym, że jak są dialogi, no, tak, nie? To składa z 1500... A dialogi są nieważne. Kogo by obchodził dialogi, nie? Dialogi pisał sam, właśnie. Sam Fischer. Sam fisher. No. E, e, nie wiem, no, ja, ja jestem pełen e, nadziei, e, że ten tytuł osiągnie sukces, że to będzie naprawdę dobra gra. Troszeczkę e, zmartwił mnie fakt, taka plotka poszła, obiegu, obiegowa ploteczka, że w ogóle nie rozpoczęto nawet prac nad konsolową wersją Wiedźmia 2 I to troszeczkę może zagrozić powiedzmy sukcesowi tej gry. Czy oni znowu chcą sprzedać tylko w Polsce? Nie no, tam Wiedźmin Aha. pierwszy się sprzedał świetnie. Oczywiście po wielu latach yy, się zwrócił. W Polsce. Tak, na Steamie można go kupić za bardzo yy, yy, małe pieniążki i tak dalej. No nie no. Aż tak źle nie jest. Tylko jest kwestia taka, że no. Byliśmy przekonywani, karmieni, że ta gra wyjdzie równolegle na wszystkie platformy. Nawet się cieszyliśmy, że wreszcie no, większo, więcej ludzi będzie mogło się przekonać, nie, jak, jaką fajną postacią jest Wiedźmin. Tak? A tutaj taki... No niestety. No musimy się tylko cieszyć tym, że to jest prawdopodobnie najlepiej wyglądająca gra RPG ever. Nie wiem, czy ten, czy ten tekst nie, nie jest opatentowany, opatentowany przepraszam. czy nie ma do nich praw Carlsberg, żeby takie wygłaszać slogany. A propos to nie. <laughs> po są prawdopodobnie, tak? To tak jak ten, tak jak co to było, Tim Mobile chciał kolor ma na magentach. No, chcieli po prostu kolor opatentować, zastrzec. żeby nikt go nie mógł używać. <laughs> no, mam nadzieję, że nie, nie próbowali tego w Ameryce, bo w Ameryce kto wie. Nie, czy... Generalnie nie próbuj tego w domu. Podstawowa najlepsza porada w takich debilizmach. Piotrze, na co ty zwróciłeś uwagę, jeśli chodzi o Gamescom? Na co co no, takiego no. rzuciło ci się w oczy o tak? Bo... Na przykład rzuciło mi się w oczy From Dust taka gra. O. Wcześniej nazywana Project Dust i to jest gra tego pana od Another World, która wygląda totalnie jak populus. A to musisz powiedzieć, jak się nazywa ten pan. Erik? E, a, wiesz, że nie wiem, jak to nazwisko się czy, czy, czy, czy, czytane. Jest Francuzem, tak? Tak. No to chyba Shahi, ale nie jestem pewien. I zostało ostrzony Shahi w takim razie. No właśnie, to ale co się najbardziej podobało? Bo ja widziałem jakieś technologiczne demo, które mi nie na planę. Tak de facto. No, w sensie tam, że można sobie, to, można sobie modelować teren i tam sobie bardzo ładnie woda przez niego płynie. Można e, ten, si siać palmy, za przeproszeniem, bo to tak wyglądało, jakbyś tam wysiewał jakieś nasionka i z niego nagle palmy wyskakiwały. W sumie nie pokazano żadnej rozgrywki jakiej takiej. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że to po prostu jest wiesz, początek mhm. i że potem to będzie coś takiego ala Populus właśnie. Albo, albo to było tylko demko, a gra to będzie ten FPS. Dokładnie. A, to był tylko ten, prezentacja edytora. Nie, nie, nie, no, bo z tego co widziałem, to e, nie było tam jakiejś powalającej grafiki, no, bo, bo to niby miało coś pokazywać. Takie tech demo widziałem, no, ale ta grafika w tym Tagdemie nie była tak jak na przykład grafika w demo Cryzisa. Ale to nie chodziło o grafikę. Więc to nie chodziło o grafikę. Tam widziałem jakichś właśnie jakieś tubylców z jakimiś takimi maskami, które wyglądały to jak na na ten... wyryte. Wyglądali na jakieś takie plemię pradawna. No ja to może być ciekawa oryginalna gra, no nie? Kto, kto wie, no nie? Może, może czymś nas no, zaskoczy. O ile, był, o ile Populus był oryginalny, to ten. No, ale Populus był grą przełomową. W no. jakimś stopniu. To był, ale jeśli gra, która jest Populusem nowej wersji, to ciężko nazwać. Mhm. Nie wiem. Czymś nowym. No, no zgadza, się. No, zgadza się. najgorsze, co się może wydarzyć, to Peter Molino zobaczy właśnie y, From Dust i powie, "Daję wam moje błogosławieństwo, bo ta gra jest jak mój stary populus. Aha. Zszyłem się. Nie, to chyba, to chyba najlepsze, najgorsze, że zdarzyć to będzie Peter Molino zobaczy, bo wie, te, to jest patent taki, taki i taki. No, Bitności. ja to poproszę. Ja to <śmiech> poproszę moje copyrighty. I się skończę. Dokładnie. <śmiech> to jest najgorsze, co tak się tak? może zdarzyć, nie to, że jak Mhm. O Piotrze, właśnie, bo gra targów, nie wiem czy wiecie, ale gromka okazało okazało się Gran Turismo 5. Już to do Gran Turismo 5 odchodzi. No, wśród polskich to dziennikarzy na pewno wiedźmin, ale wśród tamtych. Na pewno, nie, nie, nie, nie. To, to jest jakiś skandal. Jakaś, jakaś pomałka to jest. Ja mhm. To jest jakaś powankę, Jak to? najlepsza to. gra, najładniej wyglądająca RPG w historii. cycki mhm. są, i ty mi mówisz, że to nie jest gra targów i kobiety biczowane, które są, jak wiadomo, pochodzą w prostej linii od niczego. <głosy> Cuda. To jest, to prawda. No, Piotrze co im jeszcze, takiego, co, co ci się spodobało? Co, co mi się jeszcze spodobało? W sumie z takich rzeczy, które gdzieś tam jako tak obserwuję, to był znowu Mortal Kombat, ale tu nie było chyba nic nowego. Mhm. Um, Medal of Honor, ale to tak też niespecjalnie. Black Ops też tak niespecjalnie. Bo znowu powtórka z tego samego. Mhm. Um, co tam jeszcze? Um, no Wiedźmin to Wiedźmin. Mhm. Rage, no okej, okay, Rage wygląda fajnie, Z zaskoczył mnie strasznie Rage na komórki, aczkolwiek nie wiem, czy to było na Gamescomie prezentowane, czy nie. to nie, było nie, na to... Quakeconie 2010. A, to przepraszam, to nie, to nie rozumiem. Ale ten, ale nie, to tak w ramach dygresji, wyglądałem właśnie, jak tam Karmak się produkował na, a propos tego, a propos zrobił taką, taką próbną mapkę na iPhoneie i no, wyglądało to na moim dużym monitorze bardzo dobrze, mhm. na full screenie. także na iPhoneie to będzie wyglądać super, po prostu fantastycznie myślę, że to będzie na pewno taka gra, która może być... może Bateria nie stać, stać na 15 minut. No, może tak być. Może tak być. By naprawdę wyglądało bardzo ładnie. <grym> no ale... No ja nie wiem. Bo też jestem ciekawy tego, co może wyprodukować karmak, ale ja bym chciał, żeby on jednak się skoncentrował na, na, na Rage'u, a nie robił jakieś takie spin-offy, czy cokolwiek innego, bo... Zawsze może daj katana wyjść. No tak. Nie, przecież tak. Daj nie, daj ale katana. już Daikatana de, miała ten problem, że ona była robiona na jakiś... Już, już wtedy... Przestarzałem się prawda? no było... nie, Kaszara miała ten problem, że robił John Romero, który jest jednym z najbardziej bufoniastych i najbardziej drażliwych i panienkowatych gości w tym biznesie. Znaczy już nie jest de facto, tak? Bo on już od dawna nic nie robi w zasadzie coś tam. Jakieś... Nie, wiesz co, gdzieś tam ciągle się przewija, bo jednak ta magia nazwiska jest. No, gdzieś, ktoś się go trzyma. Natomiast natomiast generalnie współpraca z tym panem, z tego co czytałem od, od różnych deweloperów, to, to nie jest fajna sprawa. Taka artystyczna dusza, wiesz? Tak. Co ja mogę powiedzieć? Co ja mogę powiedzieć? No? Jak, ktoś ma, jak, ktoś ma, już, jak ktoś ma na pierwsze imię Alfonso, to. Pana, Alfonso Romero? No. No, się załatwił. Alfonso John Romero, co nie, nie, nie, nie, nie, No nie, nie, No. nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, na imię kruwa, Alfonso nie, nie, będzie tak, że gdybym, gdybym był Alfons artystą, Damian. takim, powiedzmy za, jakim, za jakiego może się uważać Romero, no to chyba, chyba tak przedstawiałbym się pełnym nazwiskiem. Al no ja się dziwię, że on jej... ze swoją manią, manią wielkości się nie przedstawia jako Alfonso, no ale. Swoją drogą, to drogą to znalazłem zajebiste zdjęcie. Alfonso? Romero? Romero i, i, i tak, i Spector i. Mhm. to jeszcze czasy, bo kiedy Ion Storm no nie, z jednej strony miało wydać tej tak, katana, z drugiej strony wydało rewelacyjnego Deus Exa no, bo to 99 ale to, rok zobacz, ale zobaczcie, to, naprawdę, zobaczcie to zdjęcie to zdjęcie jest po prostu genialne dobra, tutaj musimy szybka przerwa na, na oglądanie zdjęć nie no, Romero widać, no generalnie walczy się wszyscy, ja tutaj jestem gwiazdą, no. Pięć, że jakby ten strój Romero był skórzany, to byłaby magia po prostu. No stary, on i tak, i tak mówi, Jeszcze próbujemy mieć pióro w uszach, czy tam za Nie, no stary, po prostu stąd go wziąć i wstawić do dysku DJ Bobo i co był od razu choreografię odstawiać. Nie byłoby żadnego problemu. No, i tak ten koleś obok umarłem. jest lepszy. Bo ma Oro? piękne zakwala ja to... z Ulis i, i yes. bardzo włosy. Tom Hall. Tom Hall. W każdym razie to jest piękne. Nie no śmiejmy się z lat 80 i 90, bo sami wyglądaliśmy jeszcze bardziej beznadziejnie. Mm. Kolorowe stroje. Nie wydaje mi się. Nie Lato 80 wracają, wracają, wracają po raz kolejny, mówię. lata 80 wracają i to jest... Piły. teraz to jest na 90. W każdym razie to zdjęcie, o którym tutaj rozmawiamy, wrzucimy do, do pod podcast, tak? do, do opisu odcinka, żebyście mogli też zobaczyć, jak to wspaniale kiedyś się żyło i wyglądało. No to mam jeszcze jedno pytanie a VR, bo tak już może ten omijamy trochę ten temat łukiem e, czy tam było Guild Wars w końcu? Słyszałem, A, że tak i słyszałem, że, że nawet zostało wyróżnione jako jedna taka z, z najlepszych gier sieciowych Bo tak. oglądałem właśnie różnego rodzaju zwiastuny i zwiastuniki i fajnie się to prezentuje chociaż w samej rozgrywce to tak przypomina jednak jedynkę Podobno ma się jednak w znacznym stopniu różnić. Maj, ma być więcej raz, tak? To po, po pierwsze. No to to wiadomo, ale chodziło bardziej o rozgrywkę, tak? Bo tam się. Tam interfejs jest zmieniony i to nawet dosyć konkretnie, bo te wszystkie paski zostały teraz zastąpione przez bardziej takie diablo... To bardziej to diablowatą wygląda, jeśli chodzi o interfejs. Są takie kule. W zasadzie to chyba jest jedna taka kula centralnie na środku i to ma robić zawiesz okay. Zapasek zdrowia. E, natomiast pamiętam, że tam się właśnie któraś pani albo któryś pan się produkował w jakimś zwiastunie, że, że to będzie już zupełnie co innego, że nie będzie tego takiego grindowania. Że nie, będzie, że, że, że nie będzie już takich znojnych questów, zadań, że, że idziesz, zabijasz, wracasz, przynosisz, dostajesz nagrodę i tak. Czy znaczy to jest takie wiesz, Za każdym razem, jak pojawia się nowe MMO, to o tym słychać. I zwykle e, nigdy, nigdy tak nie, nie da się do końca tego grindowania zlikwidować. Właśnie, widzieliście, bo tak możemy zakończyć o Guild Wars, prawda? Widzieliście Space Marine, Warhammer 40 000 Space Marine? Nie. Widzieliśmy screeny, ale to ma być strzelanka, co to ma być? Strzelanka. Dobrze, tak jak nie widzieliśmy, to nie będziemy o tym rozmawiać, bo to jest bez sensu. No. Panowie, hmm, coś jeszcze z Gamescom? Nie. Hmm, tak jeszcze patrzę, ale... Pozwolę sobie przejść, skoro już skończyliśmy o targach, do segmentów co ostatnio grałeś? Ja wiem, że Bernard się wyrywa. To w co ostatnio nie grałeś, Bernardzie? No, w moim przypadku jest bardzo szybkie, w nic nie grałem. Mhm. Dziękuję, Bernardzie, za wyczerpującą odpowiedź. U. Adam, co, co, co, co, co w ty grałeś? Co w ty grałeś, Boże? No, no ja, ja może przyznać, że to był wyjątkowo aktywny w moim przypadku tydzień. Jakoś tak strasznie rozrzutny też byłem, bo nie wiem, odradza się moja taka, może nie odradza się, ale staram się nawiązać taką, taką lepszą więź ze Steamem i e, oczywiście jestem nadal odporny na te wysokie ceny, ale jak są promocje, czy na przykład, nie wiem, można kupić tanio kod na grę do Steama, no to się skusiłem yy, to się kuszę i się skusiłem właśnie na, na Stokera, na Zew Perpeci. Oczywiście no, on jest w wersji angielskiej na Steamie, to jest jakiś call of czy coś takiego, ale nie miałem okazji dużo pograć, więc o tej grze nie będę mówił. Yy, pograłem w Blur w wersji... O, na tej proszę, się, to, proszę. Zostałem namówiony właściwie. No i jak ci się podoba? No, muszę przyznać, że jest to jest fajna gra, że ona jest, jest specyficzna, ona ma taki... czy ma po prostu... Yy, wiedzieć, że grając tą grę no nie, nie, nie, nie za każdym razem możesz albo musisz wygrywać. I, e, no nie wiem, Piotrze, wiesz, tam jest taka mechanika, że zdobywa się fanów. E, tak, to, tak, To jest tak, coś tak. jak poziom doświadczenia w innych grach, gdy uh -huh. po, po, się. Jak punkty, jak gwiazdki. Bo Dokładnie. Im, Im więcej masz fanów, oczywiście, tym jest wyższy poziom twój. E, Im wyższy poziom, tym możesz na przykład, nie wiem, jakieś inne samochody lub dodatkowe jakieś, nie wiem, Poszerzenia tych umiejętności. No bo jak każdy wie, no, Blur jest taką, takim wipeoutem połączony z burnoutem. No, tak to, jakbym miał tak w, w kilku słowach powiedzieć, jaka to jest gra, no nie? To, to, to nasi słuchacze wiedzą. I no, na początku, właśnie tak nie wiem, no, trochę gryzłem tą, tą, tą, tego pada, że nie udawało mi się wygrywać. Ale właśnie z taką systematyczną, z taki, taki, taki system przyjąłem, że po prostu na, nabiję sobie tych fanów. I okazało się, że w, w końcu dorwałem taki samochód, który odpowiadał mi, nie tylko moją umiejętnością, ale właśnie ten styl jazdy, tak, no bo te samochody mają cztery cechy, takie główne. Przyspieszenie, prędkość maksymalna, prawda, przyczepność i punkty życia, no to jest tak dziwnie brzmi, ale... No wytrzymałość, wytrzymałość po Wytrzymałość, tak. To jest, tylko że to się tam health nazywa, nie? No wiadomo, to się nazywa debilnie, no ale to... Tak, więc ta wytrzymałość to jest w sumie najmniej istotna, ale te inne cechy oczywiście, no to już się przekłada na na rozgrywkę i tak zaczęło mi się lepiej grać w tę grę. I muszę przyznać, że e, pograłem troszeczkę też e, w, w trybie sieciowym. No, muszę przyznać, że to jest wciągająca gra. To jest naprawdę wciągająca gra, aczkolwiek nadal e, muszę parę razy przegrać, żeby później w jakimś tam już lepszym samochodem no, bić się o te, te miejsca na podium. Ale to co najbardziej mi się w bluże podoba, to jest fenomenalna ścieżka dźwiękowa. No ta piosenka, bo to jest chyba Crystal Method y, Smile, tak się chyba nazywa ten tytuł, nawet sobie sprawdziłem gdzieś tam. ale Ten teraz tytułowy, jeszcze... który leci na początku, no fajnie Jest to, co... Ona jest taka... Ciężko mi opisać tak takich nie jestem krytykiem muzycznym, ale no tak wpada mi w ucho, że miałem po prostu to menu odpalone i robiłem sobie zupełnie coś innego, ta piosenka leciała w kółko. Później gdzieś tam odkryłem, że można włączyć sobie tą ścieżkę dźwiękową podczas gry, tak, bo ona jest y, jakby no wyłączona już tak, że nie można po prostu, nie słyszysz tej muzyki, ale jak gdzieś tam grzebisz w o oh jest, zmieniasz off na on i wtedy można tego, tego słuchać, więc to jest fajne, to mi się naprawdę w spodobało i no nie wiem, no nie chcę zanudzać naszych słuchaczy kolejną powieścią o burze, ale powiem, że no, całkiem przyjemnie się Inną grą, w którą grałem jest Ghostbusters i muszę przyznać, że długo się zbierałem, bo ja ją kupiłem w, podczas tej świątecznej promocji 8 czy 9 miesięcy temu na Steamie, kiedy można wow. było wyrwać chyba było za 5 euro, jak, jakaś taka była cena, i o tam czasu ona sobie tak czekała na odpowiedni moment, czekała, czekała, czekała, się doczekała. No i pierwszy był kontakt był taki, że a, taka sobie gierka, no nie, tam widziałem w demie mniej więcej, jak to wygląda, bo zagrałem w demo, Bernard oczywiście zachwalał, no ale Bernard to wiadomo, że jak coś jest z Ghostbusters, nie, tam i tak dalej, to już wiadomo, że to jest super. No, rzadko kiedy chyba coś jest z Ghostbusters, nie? w sensie gier przynajmniej jakoś tak nie no. kojarzę, żeby coś w ostatnich latach wychodziło. Generalnie rzadko cokolwiek jest Ghostbusters poza dwoma filmami. To dlatego mówię, kiedy... to, no, że, że no, tak, tak to oczekiwanie po prostu, wiesz, czy to napięcie właśnie związane z tym narosło, że entuzjazm eksploduje, jak się coś pojawia w końcu z Ghostbustersami. I no, muszę przyznać, że zaskoczyło mnie, że ta gra jest naprawdę dobra. Że abstrahując od tego, że o, spodoba się fanom Ghostbusters'ów, bo dialogi i tak pisał Harris i, i w ogóle Dana i no nie, że oni tam współpracowali, że jest oryginalna. życia od Harris? A jak ja powiedziałem? Gdzieś Harris. No, a jak, jak się nazywa pełne nazwisko? Ale No, tego drugiego: Egona. Tego aktora, co podkreślałem. Harold Ramis, widzisz? Dokonałem skrytu To Wziąłem pierwszą literę imienia Harold. Ramis. Ramis i wyszło mi Haris. Nie, nie, nie. Nie, No to popraw się, Bernardzie, bo ty jesteś ekspertem od basterów. Ramis to był ten. To był. Nie wiem, czy to zła. Harold Ramis. Harold Ramis. Tak, dobrze mówisz. Harold Ramis, a nie Harris. No wiem, no właśnie mówisz. Nie, sorry, pomijam, jest... mi się, Harold, pomijam, pomijam mi się Rami z Leitmanem, bo Leitman to był już mm -hmm, mm -hmm. W każdym razie wiadomo, że te smaczki, które, na które zwrócę od razu fani y, f, filmów, no one są, tak? Ale abstrahując, gdyby ta gra nie była oparta na tym uniwersum, to całkiem nadal jest y, dobrą grą. Jest y, w porządku mechanika, prawda? Że masz kilka tych rodzajów y, y, broni, nie? Właściwie to jest, masz ten, to działo takie protonowe, czy jakieś, nie, nie, nie używam tej nomenklatury no, no. specjalnej, ale masz kilka rodzajów e, strzelania, tak? że strzelasz jakimiś laserami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i śluzem jakimś też, ale no to, co na mnie ogromne wrażenie zrobiło, to jest to, że ta gra po pierwsze ma klimat taki lekko horrorowaty, więc są takie momenty, że jak się gra na przykład, nie wiem, po ciemku, to można się przestraszyć. Ja, no właśnie. To jest, to jest to. jest to A dwa, że no, są miejscówki, które robią wrażenie. Gra jest liniowa, to, to nie, ma, nie ma tutaj co ukrywać. Nie, to nie, nie ma tam jakiejś otwartej przestrzeni, że można sobie tu pobyć, tam. Nie, nie. Ale, ale naprawdę podobało mi się to, że na przykład, nie wiem, podróżujesz między tymi innymi miarami i rzeczywiście to jakoś tak fajnie wygląda. Tak? Że nie odpieszyli maniany na poziomie Battlestar Galactica, nie? że no, jak zrobić w cyklonów e, staty kosmiczne? Do no, jakieś żarówki trzy i tam dalej. Ależ to ciemność, nie? Nie, tutaj naprawdę widać, że ktoś, to projektował te poziomy, postarał się. I niektóre te zagadki, które są dosyć proste, te środowiskowe zagadki, też no, są przyjemne. Nie? One nie, nie, nie burzą tego rytmu gry. No nie wiem. No Naprawdę żałuję, że wcześniej odpowiłem go z baserz, ale yy, ostro pogrywa. No Nie słuchałem cię, Bernardzie, bo jak każdy mam zupełnie odrębne poczucie smaku. Więc... Ale jednak miałeś... Kiepskie poczucie smaku. No, nie, tak, ale no, zgadzam się, Bonać, masz kiepski poczucie smaku, ale jest, jest okej, okay, nie? Czasami coś ci się trafi. Jak tu, I tutaj ci się trafiło. Gospod Nawet byłem przekonany, że Ghostbusters został strasznie zjechane przez krytykę i tak wchodzę na MetaKidX. Ale nie. A tu patrzę, no nie, średnia ocena jest, tak oscyluje w, w okolicach 8 na 10. Ja mówię, no, jednak się ludzie poznali, jednak się ludzie poznali, że, że nikt na przykład nie, nie wierszał psów tylko dlatego, że chciał, nie? jakiś taki Destructoid, czy coś ten tym stylu. Ale właśnie chyba Destructoid całkiem dobrą ocenę wystawił, bo pamiętam, że kiedyś czytałem, ale nie dam głowy. Trzeba by sprawdzić. No, oczywiście to nie jest gra idealna, bo ona ma mnóstwo rzeczy denerwujących. Bo, bo na przykład nie wiem, intryczna inteligencja naszych tutaj od członków załogi pogromców duchów, no jest no wiele zostawia do życzenia, tak? Ale jest cooperative? Ale jest... No właśnie, nie ma w jego koprejki, przynajmniej nie zauważyłem, że był. Nie ma Nie ma. To... Chyba operacji, bo... nie ma ale tak robi ja się. To na jest na... jakiś multiplayer, a nie... A nie wiem. Ale nie wiem, ktoś gra w multiplayer kiedykolwiek. Capture the ghost. Znaczy to w ogóle łapanie no duchów, no jak już tak, wejdzie, no tak. jak już masz taką wprawę z łapaniem duchów, to muszę przyznać, jest całkiem przyjemne. Nie bawiłem się, znaczy próbowałem na PlayStation korzystać z six przy tym, ale to jakoś tak nie wychodziło mi zupełnie, bo Six-Axis właściwie tylko się wykorzystuje do rzucania, tam, uderzania duchem o ścianę, o jakieś takie obiekty, które osłabiają e, tam ich materię, tak? Żeby się lepiej dało złapać tą pułapkę, ale muszę przyznać, że później się trzeba taki, taki kurczę, maczo, nie? Biorę tego ducha taj, z tego działa protonowego, a później go bach, bach, bach o ścianę i do pułapki. I załatwiony. I to jest, to jest przyjemne. No. Mechanika w ogóle, model zniszczeń, normalnie y, wymagania ta gra ma jak Crisis, prawda? Dwa, ale... Da się grać jeszcze na, na PC, przynajmniej moim, że miałem wszystko na maksa włączone i, i takie spadki animacji zdarzały się sporadycznie, ale no ładnie to wygląda. W ogóle y, tyle mówiono o tym, że, że ta gra tak paskudnie wygląda na PlayStation 3, tak, bo niskie rozdzielczości tekstury i tak dalej, no ale na pececie poezja, wszystko ostre, normalnie tekstury, marzenie, no postacie są fenomenalnie zrobione, naprawdę, no. To, to zwróciłem uwagę, na no, no, tak, to są do, smaczki, no nie, ale bardzo mi się podobało. Bardzo mi się podobało. I... To dobra gra jest. Tak, ja ją polecam. Możemy dać 11 na 10, Bernardi. Znak jakości. Piotrze, chciałem przykonsultować, skonsultować z wami decyzję o wystawieniu oceny. Bo ponieważ jest większość parlamentarna, dwie trzecie, więc... No tak, ale tutaj nie ma... Tu jest, tu jest liberum veto w, tym, w, tym, w tej redakcji. Nie ja, ja mogę obalić, ale oczywiście jest. No. <laughs> Więc... Możesz się ten, możesz jak tam zrzucić i nie pozwalać Dokładnie, 11 na 10? No, powiedzmy, że będzie 10 na 10 Już nie bądźmy tacy Dobrze. 11 na 10 się zgadzam to Ja dam 12 na 10, jest 11 na 10 Dziękuję Dobrze. Uchylam posiedzenie związane z Ghostbusters Piotrze, oddam Tobie tej pałeczki, bo jest jedna gra, o której możemy wspólnie porozmawiać, bo graliśmy nawet razem Co Ty ostatnio grałaś? czekaj, a co, ja grałem jeszcze przed Ghostbusters, bo w coś grałem. Kane Lynch Dog Dates. O matko, tak, widzisz, już wyparłem to, wyparłem to te cztery nędzne godziny z pamięci i dlatego, tak, nie wiem, nie wiem po co, nie wiem po co, ale tak, tak, grałem. Ja myślę, że to wystarczy jako ten. Męskiego kina było, tak. Męskiego kina mi było brak. Jechać nie na te wakacje, tam wiesz, tylko dupa marina, piasek, nie wiem, morze. Nie. No piasek, tam. tak, tak, tak, tak. I wiesz, nie potrzebuję miejskiego kina. Mówię, wiesz, kurczę, jak kogoś nie zatłukę, nie strzelę z dubeltówki prosto z twarz, to nie zasnę no, to coś na tej zasadzie i, i tak, i, w, e, i zacząłem grać w tego Kane Lynch'a całego i niestety e, nie wiem jak to się stało ale to chyba, e, kiedyś czytałem taki artykuł, że żeby wydać dobrą grę to należy, nie znaczy to ten, to ten CEO danej firmy nie powinien wiedzieć o niej nic albo najlepiej przynajmniej minimum, tak? I tutaj wykorzystano chyba ten patent do, w drugą stronę czyli po to, żeby zrobić kiepską grę bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której e, ktoś, kto miałby zatwierdzić taki projekt, to ma chociaż minimum zdrowego rozsądku, że wypuściłby coś takiego do opinii publicznej. Bo panowie postawili wszystko na... w zasadzie chyba na, tylko i wyłącznie na tej otoczce graficznej. To, się, to, się, to jest jedna rzecz, na która, która się trzyma kupy w tej grze. Mhm. Natomiast w ten fragment fabuły, który przechodzimy i który zna, m, najwyraźniej zdaniem producentów to jest całość zamknięta, to w, zazwyczaj w grach to jest tak, powiedzmy, nie wiem, dwa rozdziały albo trzy. Mhm w najgorszych przypadkach połowa jakiejś gry. Mhm. Ale to naprawdę w najgorszych. A jest to wszystko bardzo, bardzo dziwnie, dlatego że jest, jest to bardzo dziwne, no bo generalnie taka firma jak tak. IO Interactive wcześniej słabiła się dosyć dobrymi tytułami raczej nie mieli problemu z tym, żeby zrobić, nie wiem, 10-12 godzin rozgrywki albo więcej. No ale czy, czy to 4 godziny to jest takie intensywne 4 godziny, takie um, To, to czy, jest... czy to jest 4 godziny, ale półtorej godziny w tym to jest backtracking? Nie, backtrackingu nie ma w ogóle, to jest korytarz pomalowany w Szanghaj, Natomiast, um, że tak się posłużę, mękowym stwierdzeniem. Uh, natomiast, um, takie w miarę intensywne i powiedzmy, że jako tako interesujące, to jest może ze 2,5 w porywach do 3 godzin. No czyli to rewelacja, to jest 75% to jest fajne. 5 no. Ej. No, czepiam się, Wiesz, komuś najlepsza, komuś. Re, najlepsza, re, najlepsza, re, najlepsza recenzja do ognia, za którą słyszałem, 75 jest za znaczy, generalnie problem jest w tym, że. Nie, może to jest kwestia mojej tolerancji, no bo po jakimś czasie e, brakuje jakiegoś takiego zróżnicowania w tych, grze, po prostu cały czas się idzie i tłucze. E, te givery są w zasadzie cały czas takie same. Tam troszeczkę, ci się, troszeczkę się zmieniają przeciwnicy na coraz cięższych. Natomiast tak generalnie brakuje jakiegoś takiego e, dynamizmu, takiego zróżnicowania. I e, praktycznie jest cały czas ten sam poziom, powiedzmy, stresu, napięcia, tak, e, wrażeń na ekranie. Ale tam Nie jest to taki stres, że po prostu. Boisz się. Nie, nie, nie, nie. Nie, chodzi o refleks, tak? Chodzi o ten, no wiesz, o oddziaływanie na gracza, tak? Który jest pod ostrzela, że, te, że że no, można się bać, bo w tej że po prostu są cyborgi, do których strzelasz headshoty i oni po prostu e... metalowe płytki w czołach te kule się odbijają. No niestety tak jest i to też jest bardzo dziwne, że wydaje mi się, że tego w poprzedniej części nie było. Ale może mi się wydaje, bo tutaj nawet zwykły policjant taki chiński w tym niebieskim mundurku z czapką potrafi przyjąć dwie serie no, z broni automatycznej na klatę. I oglądałeś spokojusz. Police Quest z rzeki Chanem. To ci policj policjanci chińscy, szczególnie ci z Hongkongu, czy no ja gdzieś tutaj z Szanghaju, no to wiesz, no to są szkoleni w, w, w, w, w Shaolin. Natomiast problem jest w tym, że, że, że to jest wszystko odpowiednio skalowane, tak? czyli taki policjant, który, a, który bierze na, na klatę dwie serie i spokojnie się chowa za, za jakimś tam rogiem czy samochodem czy przeszkodą, to jak tak. masz z kolei gościa, który jest przedstawicielem regularnego chińskiego wojska, to on już bierze trzy na przykład serie i to już jest naprawdę upierdliwe. No, ktoś musi się zająć się po prostu, tam polityką. Ja ogólnie jestem pod wrażeniem, mówię, jako, jako całości, że ktoś w ogóle pozwolił wydać coś takiego, bo mhm. to się opiera tak naprawdę na jednym pomyśle audiowizualnym. I ten A pomysł jest dobry, ta stylizacja jest fajna. Mhm. a tam I... cały czas się gra tym jednym gościem czy tam jakieś zmiany są, że w fabule na, przykład raz na koniec przełączasz się na tego na koniec się na Kaina, a, przepraszam, a, a tak to przez cały czas grasz Lynch'em mhm. ta gra ma koop, nie i właśnie nie wiem czy w kopie jeden gracz gra cały czas tym gościem a drugim potem, potem są chyba zmiany, ale to mówię, to jest w ogóle ta, ta zmiana z Kaina na Lynch'a jest kompletnie ani to nie jest uzasadnione fabularnie w ogóle to jest na takiej zasadzie na doczepkę no, żebyś sobie przez ostatnie dwa rozdziały pochodził Kainem, czy tam w zasadzie mm. nawet chyba przez ostatni jeden rozdział także no tak, ale to jest taki sprytny efekt bo się wydaje, tak. że tak, pod koniec gry ty nie wiesz, że to jest koniec gry ale pod koniec gry jest podmieniona postać i co się dzieje? myślisz, że kolejne 4 godziny ci czekają grania tą postacią, więc a tutaj A sumarum 8 godzin rozgrywki a tu, no właśnie a no Tu się okazuje, że, tam, że, że, że, że przechodzisz do jakiegoś tam miejsca i nagle jest zakończenie, które trwa 3 sekundy, bo po prostu bohaterowie wsiadają i ten, i kredyt się pojawiają. Nic nie ma, w ogóle żadnego zamknięcia. Tak żadnego taka jak troszeczkę, bo tam jest moment z samolotem, że się tego znaczy, tak? No tak, tak, tak. Pana po prostu uciekają kuh, i już. I, kuh, I nie ma tekstu o pięknej przyjaźni. Nie ma nic a propos przyjaźni, nie ma nic a propos tego, co robią dalej, czy tam się wszystko dobrze potoczyło z tą córką. No chociaż całego... te 4 godziny... Będzie, to, będzie... Tak, Brynardzie? będzie, będzie, sequel, DLC, będzie, się. <laughs> będzie DLC będzie DLC zakończeniem dokładnie będzie do do... Dog dog days no właśnie chciałbym powiedzieć, że to w zasadzie ciężko to nazywać Dog Days to tak Dog Few Hours mhm. nie wiem, tak, tak mocno hours, naprawdę to jest gra chyba skrojona pod te nowe pod tych dorosłych graczy, którzy po prostu mają tylko pół godziny dziennie, żeby zagrać a, a mają tą ochotę, żeby jednak coś w życiu osiągnąć coś dokończyć, tak? Bo otwiera książkę, książka 500 stron, czyta 3 tygodnie i tak... A, Boże. a tak to wiesz, tutaj jest taka gra... i daj... to, Trzeba na urlopy jeździć, na urlopy. Może nie brać nie brać komputerów, tudzież konsol na urlopy, ale po z książkami to nie jest problem. W połowie książki nie pamiętam co czytał za książkę. Tak, dokładnie. właśnie, bo jak jesteś na urlopie, to 500 stron w dwa popołudnia to jest nie problem zrobić, zwłaszcza jak jesteś w zdrowej atmosferze, nad morzem, słoneczko, cisza, plaża. Ta gra Dobro. by się świetnie sprzedawała, jakby miał 500 punktów gamerscore. Które, które są właśnie dane za to, że przeszedłeś grę osiągnąłeś coś w życiu, przeszedłeś Can niż Dog Days i to właśnie buduje, I ta gra by się pewnie sprzedawała w supermarketach nie wiem, nie, ma, nie mam zielonego pojęcia natomiast na pewno nie jest to, nie jest to gra za którą byłoby warto za którą byłoby warto wyrzucić tą cenę taką początkową zdecydowanie jest to bargain bin Już Bernardzie, żebyś kupił, tak? Dog Days jakby był ten achievement Sprzedaliby Ci na tym Achievementie? Ba, nawet stary, wziąłbym dwa. A co? Bo, właśnie. Nawet trzy kopie, bym wzią, No, jakby A tak, znaczy wiesz, na, na PlayStation to by pewnie tak było, że kupujesz wersję polską i masz osobną listę Achievementu, czy tam tych pucharków, kupujesz wersję angielską i masz osobną listę pucharków. Właściwie to jest jakiś taki standard, bo czy no, uh, Uncharted Drake's, uh, nie Drake's Fortune, uh, Among the Thieves. Mam Grałem w wersję angielską od siebie, później sobie kupiłem wersję polską y, i mam zupełnie inną listę tych pucharków. Mogę znowu prostu... Mogę zblokować je. Yeah. Aha, to one są świeże? To ciekawe. No nie, po prostu nie, nie ma tak jak na Xboxie. Przynajmniej ja nie, nie, nie stwierdziłem. Chociaż na Xboxie jest podobnie, bo czasami jak masz grę w wersji na PC, to rozróżnia ci tą, tą wersję, wstawiając w nawiasie, że to jest wersja PC i też masz osobne achievementy. A, faktycznie, może. Ale tak. tak. No tak, ale rzadko się zdarza, że po prostu tutaj, gra... No, to ma sens. Po no po tak, tej ale... Tej... Formy, A tutaj po prostu gra jest wydana w innej wersji językowej i już masz inne... Key, to, to, to jest dziwne, bo, ten, bo, bo, bo jeszcze o ile tu z Xboxem i z PC tam masz także um, osiągnięcia w wersji angielskiej na Xboxie są w wersji angielskiej, tak? Mm -hmm. e, natomiast e, jak sobie odpadaisz na PC, no to Game, Usługa Games for Windows Live się identyfikuje bardzo z Twoją wersją językową systemu. A ponieważ wersja systemu Windows jest polska, więc czasami ci dziwne komunikaty na ekranie wyskakują, tak? Bo nazwy so, zazwyczaj, są zazwyczaj tłumaczone dosłownie. Mm -hmm. Czyli na przykład jak grasz flauta i pokonasz oh. mrówki, to wyskakuje ci napis one. No tak. bo nie wiem, czy wiecie, Chodzi Microsoft no podpisał umowę z Google e, na wykorzystanie Google Translate, przy produkcji właśnie wersji językowych Achievementów. I to nie jest tak, że one są specjalnie przygotowane w wersji polskiej, to po prostu jest. Są system jest polski, dynamiki. więc przechodzi jakby przez takie proxy. To proxy to jest właśnie ten Google Translate. Wprowadza się angielską nazwę dwa i ona wychodzi później Polska i jest wplejana u ciebie na komputerze. Ja nie widzę innego tutaj innego. wytłumaczenia. Ale co jeszcze, Piotrze, grałeś? Bo rozumiem, że Dog Days nie polecasz, że nie, nie, nie, nie. zawiodłeś się sromotnie, fabuła ci się nie spodobała. Jak będzie kosztowała nie wiem, 10 euro albo 10 funtów albo w zasadzie nawet 5, może lepiej to wtedy tak, bo naprawdę jest to... Dla mnie to jest fenomen 70, w dzisiejszych czasach. Jak będzie sprzedawana 50. razem z, z Panią Spokna. Domu... Albo z Panią Domu. Jest, więcej... to dziwne, jest to dziwne, że panowie spadli jeszcze niżej, bo ja w sumie mi się nawet podobała jedynka. Nie była jakaś tragiczna. Ta mechanika była taka trochę archaiczna, ale, ale w sumie gra jako całość miała tam. Razem miała fabułę um, i jakoś to się wszystko trzymało od początku do końca. A w że mm. de facto jest szansujący jeden moment nie taki po mhm. Oczywiście nie zdradzamy tego momentu szansującego. W zasadzie to panowie sami sobie ten. M, m, trochę skopali sprawę, bo ten moment jest troszkę odsłonięty na samym początku. Intra już, ale to. Taki tego, nie lubię, tego nie lubię. Bez sensu. Bardzo się chcieli wyrwać. Widać, widać że to był jedyny mocny punkt w, w całej fabule, powiedzmy słowa fabule, bo to się naprawdę trzymały dwo. I wiesz... Hmm. I panowie się nie mogli doczekać, aż nam to, to pokażą. No, no, Także nie, nie. Zdecydowanie nie polecam. Kolejna gra, Piotrze. Kolejna gra? No to myślę, że możemy zacząć już mówić o Borderlands, chociaż też w sumie to graliśmy bardzo... Świeżynka. Świeżynka bardzo świeża gra. to z, z pieca co, no była promocja na Steamie i to w zasadzie gdybyś mi nie powiedział, to pewnie bym nie zauważył. 66% obniżka ceny. Muszę to przyznać, nieprawda. że na takie promocje to ja właśnie czekam. I, i zawsze chciałem zagrać w Borderlands, nawet już parokrotnie miałem grę w ręku, ale wiedziałem, że nie mam wtedy czasu, jakoś tak nie, nie było. No tutaj no przekonała mnie ta promocja. Tak, 10 euro to nie, nie wydawało się jakąś ceną wygórowaną za grę, która jest ogólnie znana za świetną. No bo jest całkiem niezła, aczkolwiek no nie wiem, no ja, to, ja mi się cały czas nasuwają porównania z Falloutem, może to niesłuszne jest jednak, ale dla mnie ta gra jest troszkę zbyt pusta. A mi się za każdym razem, jak gram w, w Borderlands, to mi się przypomina Rage, w którego nigdy nie grałem, a z którego co, co widzę, po prostu jakieś zwiastuny, jakieś teksty słyszę o Rage, to po prostu Borderlands, Borderlands. Tylko, że oczywiście Rage ma fotorealistyczną grafikę, tam mutanci wyglądają, tak naprawdę mutanci wyglądają mhm. i tak dalej. Więc... Całkiem przyjemnie mi się gra i to osadzenie właśnie takiego shootera, znaczy nie osadzenie, tylko zbudowanie shootera opartego właściwie o taką mechanikę z Diablo, całkiem fajnie się sprawdza. Szczególnie, że ostatnio wyrwałem nawet purpurową broń, ale o tym później. Piotr wow. jak Ci się podoba Borderlands? Jak, jak przyjąłeś po prostu tak cudowną grę? Jak, jak Ci się gra? Pierwsze wrażenia? A właśnie pierwsze wrażenia były najbardziej pozytywne i myślę, że panowie tutaj dobrze wiedzieli co robią, bo ten początek jest tak skonstruowany, żeby cię jednocześnie rozbawić, przyciągnąć do tej gry, tak? bo jest fajna muzyczka na początku, mm -hmm. sympatyczne intro, widzisz, że jest fajna stylizacja, a potem jest ten sympatyczny robocik, z którego się wszyscy cieszą. Jest Kurtana, znana z Halą. Ta, gdzie? No to jest ta dziewczyna, której widzisz tylko oczy i to jest taka mgiełka. A, to co, to, to, everyday, co, co wygląda jak taka topylica z tego, z kręgu uh, albo z innych takich japońskich horrorów, tak? No ta, ta właśnie, tak, która wie, że ty nie jesteś ty, tylko jesteś jakimś bytem, który kieruje tym, tym awatarem. No ja to w ogóle nie wiesz, co nie jestem fanem serii Halo, więc kompletnie tego nie zarejestrowałem, wybaczę. To zrozumiałe, Piotrze. Halo no, jest dla dzieci. Dla nielicznych. I dla lu ludzi, którzy hmm. lubią Hellenea. E. Nie, ja mi się wydawało, że właśnie dla licznych, ale może... Tam, może... Nie, nie, oczywiście, ale... Proszę, kontynuujmy być tak brutalnie wszedłem w w każdym, w, w, każdym, w każdym razie wrażenia ogólnie pozytywne potem troszkę mnie znużyło jednak. Znaczy... Mm. W sumie to ogólnie ona ma coś takiego, że nie ma tam nic wybitnego, nie ma tam w sumie nic re re rewolucyjnego ani, ani czegoś w tym guście. Tak. Natomiast ja zauważyłem po sobie, że jak już usiądę, no to potrafię bez problemu, tak jak wczoraj, i przedwczoraj. Tak. Jak, jak, tylko, jak tylko w zasadzie miałem chwilę wolną po pracy, to tak, to, to usiadłem sobie, wiesz, godzina 20, tak? Gram sobie, gram, gram, gram. No dobra, to jeszcze chwilę, to jeszcze tu kogoś stoi. Jeszcze jednego kościka, tak? Jeszcze... Tak, wiesz, usiadłem o 20 i patrzę, jest godzina 24, Także no w sumie to nie pamiętam, kiedy przecież przy jakiejś grze, taki, taki I to blok jest czasowy. przy minimalnym, w ogóle zaangażowaniu dłuży. fabularnym. Tak, bo tam w zasadzie ta gra jest bardzo prosta, jeśli chodzi w ogóle o, o sam, samą budowę świata, tak? bo um, zazwyczaj jest tak, że jest jakaś wioska albo jakaś osada, jest jeden koleś, który ledwo mówi i tak naprawdę wszystko jest do przeczytania w wersji tekstowej um, i są automaty porozstawiane tak? z bronią i z apteczkami, które można kupić i tak w zasadzie w kółko, w koło Macieju. Tak? Oprócz tego jest miejsce, po którym można, jest taka kraina, po której możesz łazić, jeździć, biegać i tak dalej, gdzie tam cały czas się co, co, co kawałek e, odradzają potworki albo Bandyci. No i tak sobie to idzie tym spokojnym torem, tak? To znaczy jest takie MMO, tylko że dla czterech graczy jednocześnie. Znaczy, to jest takie bardziej CRPG, tak? Cooperative tak. RPG, powiedzmy. Tak, tak jak, jak było Guild Wars, tylko mhm. ograniczone do ilu tam, do czterech graczy maksymalnie. I ta kooperacja nawet się sprawdza. Znaczy, grałem z Tobą, Piotrze. Grałem też z, z losowo dobranymi ludźmi. Mniej więcej no. to wyglądało tak, że stworzyłem sobie grę która była jakby dla każdego dostępna. A, ją free roaming, dlatego że no nie, nie ustawiałem się na specjalne jakieś robienie questów z kimś, tylko tak po prostu chciałem, jakby otworzyłem ten świat dla kogoś innego i tak rzeczywiście ludzie się dołączali. W końcu była czwórka nas i ktoś tam zawsze sobie biegał, jakby miał porażenie mózgowe gdzieś tam, nie? Wiesz, widziałeś, że tam gdzieś biegnie po mapie, ale część, wiesz, była taka współpraca, bo quest oczywiście są nastawione na pewien poziom, tak? Że mogą ci, jeśli na przykład, nie wiem, masz poziom dziewiąty, a, a nie wiem, poziom questu jest na przykład jedenasty, tak? No to wiadomo, że ta różnica dwóch poziomów no i ma znaczenie, tak? Ale już jak masz jakiegoś kompana, który ci może pomóc, tak? Być może ma nawet jeszcze wyższy poziom, no to jest bach, bach, bach, dwa strzały, nie ma tego bossa czy kogoś taki. I to się naprawdę fajnie układa, tak? Bo nawet ta komunikacja, która, wiesz, no możesz oczywiście rozmawiać, yy, yy, korzystając tam z mikrofonu, tak? A możesz tam wpisywać, ona no, no też jest jakby ograniczona do minimum. Widać, że jest, ten świat jest tak mały i ludzie się tak orientują, co, co robią w nim, że nie ma jakiejś takiej specjalnej potrzeby yy, nie wiem, yy, ustawiania się, wiesz, takiej komunikacji, że słuchaj, yy, pozwól, że teraz ja wsiądę do tego samochodu yy, ja będę prowadził, ty jakbyś mógł, to bardzo bym cię prosił, wsiąść przy dziale no i tak dalej. Nie, to mi się podobało i naprawdę nabiłem tak kilka poziomów i, zupełnie, i grałem właściwie jak w grę yy, dla pojedynczego gracza, gdzie ktoś mógłby mi coś pomóc, tak? Bo znowu, jak razem graliśmy Piotrze, no to żeśmy się tak nastawiali, że robiliśmy te questy razem, tak? Tak, tak. Wiadomo, że ty miałeś ten poziom już wyższy, tak? No bo ty jesteś hardcore, nie? już po 4 smuć. godziny wieczorem. Po prostu usiadłem i tak wyszło. No, wczoraj, też, wczoraj to chyba siedziałem jeszcze dłużej, bo chyba siedziałem z 5 godzin, tak suma sumarum. Także e, zamiast pójść o 12, to nie nawet chyba dłużej. muszę spać o drugiej w końcu. Ale naprawdę, no ta gra ma bardzo dużo takich ciekawych elementów, które powodują, że raz budując swoją postać, nawet się z nią zżywasz, bo zaczynasz się zastanawiać, co powinna na przykład punkt umiejętności, czy wydać na to, czy na to. No, ale to wiesz, wiesz co, to, to, to ja bym się też tak nie ekscytował, bo to wszystko jest tak naprawdę w innych grach, ale powiem Ci, że nie jestem Ci w stanie racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego akurat przy Borderlands potrafię sobie usiąść i naprawdę mnie nie ma przez 4 godziny. Dlatego, że gdzieś w innych grach to może być, nie wiem, przefilozofowane, nie wiem, jak to powiedzieć. Nie ja wiem, no, ale ta gra nie ma niczego takiego wybitnego, czego by nie miały inne gry, tak, tak mi się wydaje. Natomiast, natomiast niewątpliwie, jak Odpaliłem sobie tą grę i miałem już chwilę czasu. To ta chwila czasu z chwili robiło się naprawdę e, irracjonalnie długo, bo efekt jest taki, że mam w tej chwili postać chyba na poziomie już 20. Maniak. Ale to też jest. Ale to, ale to co jest też ważne, to jest to, że ta mechanika, tak? Samego strzelania w ogóle, te bronie, które, których po prostu no jest Wiesz, multum, tak? Bo one ja chyba są jakieś generowane losowo, tak? Tak, tak. To jest, tak. To, to sprawia, że na pewno się przyjemnie gra, że... Natomiast wiesz, no ja w tym momencie wychodzę na hipokrytę, tak, bo ja marudzę od pa ładnych paru odcinków i tak rzeczywiście tak czuję, że mam dosyć ogólnie shooterów, nudzą mnie shootery, nie chcę mi się łazić w fp i gdzieś strzelać. Mhm. Natomiast no wychodzi na to, że kurczę, jednak jest tu jakaś magiczna formuła, której ja, nie wiem, nie rozpoznaję na ten moment, może, może ten, może później. E, natomiast i, i to, to, to sprawia, że chce mi się siedzieć przy tych tak. Borderlands'ach i siedzi mi się miło i czy gramy we dwóch, czy, czy, czy ja sobie sam coś tam dłubię, to zazwyczaj, to, jak widzisz, to posiedzenia nie są takie typu godzinka, tylko no tak przegięcie konkretne. Dokładnie i organizujemy oczywiście spotkania grupy Fantasmagieria na, na Steamie i gramy razem z, z naszymi słuchaczami, więc oczywiście ty, ty, ty, Piotrze, proponowałeś podczas jednej sesji, żeby ustalić taki jeden dzień w tygodniu, w którym wszyscy nasi słuchacze tak mogliby się z nami spotkać, moglibyśmy coś razem pograć i to jest nawet dobry pomysł. Prawda? Tylko trzeba ustalić się na przykład, nie wiem... Musieli, co musimy przezecie. tylko z wyprzedzeniem... Ale, się w tom, i... To możemy dogadać w komentarzach, tak. Musimy to jeszcze... Banka, za. Tak, Jeszcze musimy bęka przykabacić, żeby sobie Borderlands na PC yy, kupił i będziemy razem z nim. Możesz o tym zapomnieć. No, to będzie ciężki o, o, do zgryzienia, ale... No, no ale w ogóle ja jestem jakoś tak, nie wiem, mnie te shootery właśnie, nie wiem, odradza się moja miłość do shooterów. Nawet kupiłem sobie a jeszcze nie zainstalowałem, dlatego to tylko wspomnę o tym minimalnie bardzo szybciutko Metro 2033 a jednak i jednak zawsze chciałem to zagrać, nawet podobno, że coś mówił, że grafika jest tak rewelacyjna, że po prostu Crisis spada na kolana. Więc <śmiech> dla mnie zawsze, mnie zawsze takie hasła ekscytują. Czyżby kto, jakiś Piotr G, kolejne? Nie, nie, nie, to, to bardziej. Właściwie już nie pamiętam dokładnie, kto to mówi, ale. Yy, na, naczelny ekscytator. Tak, no niestety filmiki na YouTube tego nie oddawały, ale one są wiadomo, w niższej rzeczywistości i kompresja robi swoje, więc yy, no, trafiła się okazja, szczególnie że dodatkowo. Nie wiem, czy te, w Polsce te wydania były też tak zrobione, że mam kopię wersji pecetowej y, Red Faction y, Gorilla. Więc y, to był super zakup. No to już, wiesz, już wiadomo, że nie, gracze YouTube to są relacja. owce, ale owce, które kupują w dobrej cenie. No. I Kupiłem właśnie w bardzo dobrej cenie i mam w igry. Oczywiście jeszcze nie chciałem instalować, bo już widziałem, że pięć gier zainstalowanych na raz, to, to się kończy tym, że nie kończysz żadnej. Tak, niestety tak jest. Co? no ja, ja tylko mogę powiedzieć, że mi się bardzo Borderlands podoba, nie wiem właśnie jak, jak długo ten mój entuzjazm y, no nie wiem, się utrzyma Piotr, y, widać ostro gra bije te levele, więc y, dogadamy się w komentarzach kiedy jak i y, y, zapraszamy naszych słuchaczy do właśnie partyjki w Borderlands bo y, Alien Swarm już jest y, passe już jest passe, tak szybko? nie, no ale już, ale, znaczy zdarza się pograć tylko, że kiedy już się ja w kampanię, jest. Tak, która jest darmowa i oczywiście no, można sobie grać na tych wyższych poziomach trudności, ale jakby już ten, ten, ten już ci się nudzi. Tak? Już, Okej, okay, już widziałem. Chociaż Alien Swarm nadal jest świetną grą i, i jestem ciekawy, czy, czy te nowe epizody, czy te nowe kampanie no, nie będą w podobnym stylu, czy na przykład będą jakieś zupełnie inne mieściu, miejscówki, na przykład, nie wiem, jakieś, e, jakieś dżungle na przykład, albo cokolwiek. Nie? Gdzie widzicie, poczekaj, bo ja się zgubiłem przez chwilę. Alien Swarm. Alien Swarm. A. Ziem, że kolejne kampanii, które wydadzą, będą jakieś takie bardziej tak? pan nie jakieś bazy, jakieś to, tylko właśnie coś zupełnie innego to tak a miejscówek w Borderlands ja się dosyć przyjemnie rozczarowałem, bo w pewnym momencie już mi się trochę zaczęły nudzić te e, półotwarte -pu przestrzenie i te pustynie i właśnie mniej więcej na tym etapie kiedy, kiedy miałem już tego dosyć, to się zaczęły zupełnie inne klimaty mhm. bo się zaczęła jakaś tam kopalnia jakieś takie, jakieś takie przyjemniejsze rzeczy później były, albo później, albo wcześniej, już nie pamiętam, mhm. było coś w rodzaju takiego mm, mm, nie wiem w takiej bazy, takiego bunkra ala Fallout troszkę. Już taki, takiej typowo wewnętrznej lokacji. No jestem ciekaw, że tam będzie, będzie w więcej takich motywów science fiction, czy, czy, czy w ogóle będą jakieś takie motywy science fiction, e, bo, bo wiadomo, akcja nie dzieje się na planecie Ziemia, tylko na planecie Pandora, tak? Dobrze? Uh -huh. Więc... No ale oczywiście ludzie, którzy już przeszli na wskroś po prostu we wszystkie strony no prawda, śmieją, zjedzą, nie? no nie? A my to jesteśmy jak te dzieci, które dopiero odkryły Borderlands tak, 9 miesięcy później niż każdy inny normalny gracz. No ale cóż. Takie gry jakoś nie zestarzała się zupełnie przez te, przez te całe 9 miesięcy. Nic <śmiech> zastarzała. Ale jeśli mówimy o historii gier, ha, jaki przeskok. Tutaj na pewno wiecie, Tydzień temu pojawiła się na polskim rynku książka Piotra Mańkowskiego, Cyfrowe marzenia, historia gier komputerowych i wideo. No i muszę powiedzieć, że zamówiłem od razu. Ja po prostu uwielbiam literaturę poświęconą grom i byłem bardzo ciekawy, czy, czy no ta książka będzie powiedzmy, kolejnym jakimś takim kompendium, zapiskiem różnych takich ciekawych historii, czy to będzie książka, którą się przyjemnie czyta, bo będzie fabularyzowana, czy cokolwiek takiego, nie? Ale muszę przyznać, że nie zawiodłem się, nie chcę tutaj specjalnie reklamy robić tej książki, chociaż być może dobra sprzedaż tej książki zaowocowała tym, że pojawiłoby się więcej takich, nie wiem, jak to powiedzieć, czy mogę użyć takiego słowa, produkcji, Tak. To, co, W to co, tym czasie. To co charakteryzuje tą książkę przede wszystkim, tak? To to nie jest opis gier. Jakoś tam, nie wiem, chronologicznie zaprezentowany, tak? Ze screenshotami czy coś takiego. To jest rzeczywiście. Książka. Yy o walorach w pewnym stopniu edukacyjnych na poziomie właśnie, nie wiem, gdzieś szkoły średniej, tak się powiedział, tak te książki są budowane, czyli wiadomo, że jeśli chcesz o czymś dokładniej się dowiedzieć, to musisz doczytać, tak? Musisz szukać głębiej w źródłach, ale biorąc pod uwagę, że no, tematem książki jest historia gier, tak? Czyli nie koncentrujemy się na ostatnich, nie wiem, dziesięciu latach, tylko koncentrujemy się właśnie na, na latach 70. -tych, 80. -tych, to rzeczywiście to jest bardzo ciekawa lektura, jako że jesteśmy tym pokoleniem graczy, które zaczynało od sprzętu 8-bitowych, tak? tutaj Bernard Kiwa głową, widzę, to, to no, część tak, tych tak, rzeczy tak. jest dla nas jakby jasna, także czytając tę książkę, ja przynajmniej jakby bardziej odświeżałem sobie pamięć, że tak powiem, Tak, że ja to wszystko wiem, prawda, oczywiście, ale, ale wiele ludzi, na przykład, nie wiem, po 20 latków, które na przykład o Atari 800XL, czy na przykład o Atari Video tam, computer system, czy jak to się tam jeszcze nazywały te dziwne rzeczy, nazwy, tak, Atari 2600. No, to, to to są sprzęty, jak my na przykład no słyszeliśmy, że były jakieś takie te telewizory czarno-białe, no nie, i tak dalej. No. My jeszcze pamiętamy, ale już na przykład pokolenie młodzieży urodzonej po roku 90, to już na przykład już, już odzwyczaja się na przykład telewizorów, które są z kineskopem, tak? że teraz jak na przykład widzi, nawet taki film widziałem Duże Dzieci, dziecko zobaczyło telewizor z kineskopem i się pyta, to, to, to co to jest za to za te telewizorem, co to jest takie pudło za telewizorem? No bo wiadomo, że telewizor to jest sam ekran płaski i to, i to wszystko, no. W każdym razie wrócę do książki. To jest bardzo fajna książeczka, to jest dużo takich smaczków, yy, które, których, yy, no przynajmniej ja na przykład, yy, o których nie wiedziałem. I, yy, no kiedy czytasz książkę na niej o rzeczach, które generalnie, na przykład, nie wiem, są ci znane, to jest dobrze, że właśnie coś jest takiego, co powoduje, że, aha, no, to jest coś ciekawego, że, że warto po prostu, że wiesz, że nie tracisz czasu czytając takie książki, że nie tracisz czasu właśnie na to, że, o, no dobrze dobrze, przecież to wszystko jasne, tu o, kolejny banał, no tak, no, oczywiście, że Mario jest taką misiałką siaką grą, no nie, bla, bla, bla gdzieś zryknąłem na kilka powiedzmy takich recenzji albo takich pierwszych wrażeń i pamiętam, że zarzutów w sumie było sporo to znaczy część tych recenzentów to byli goście którzy właśnie mają, nie wiem, 20 lat albo 20 kilka powiedzmy w sensie maksimum 25 no i do tej pierwszej części to specjalnie nie mieli zarzutów, pewnie głównie dlatego że nie mają o tych czasach większego pojęcia i głównie czytają o tych czasach Natomiast wiem, że mieli zarzuty do, do tej drugiej części, że na przykład były zarzuty typu, że praktycznie rynek azjatycki, rynek zachodni, znaczy, twór, przepraszam, rynek azjatycki, nie rynek zachodni, mhm. został potraktowany po macoszemu. Praktycznie w ogóle nie ma tam o typu Zelda, praktycznie no nic tak. tam się w ogóle nie ma napisanego. Czy jest tam o Zeldzie? Właśnie tylko, że problem jest taki, że w tej książce nie starano się stresić od początku do końca historii, tak? Jest, tak jak na przykład, nie wiem, bierzesz podręcznik, nie chcę tutaj określać tej książki podręcznikiem, bo ona w żadnym stopniu podręcznikiem nie jest, tak, ale podręcznik y, zawsze gdzieś jest, zawiera pewien okres historyczny, tak, i w tej książce to mniej więcej tak wygląda, że większość tej książki jest poświęcona właśnie historii gry, czyli tak jak rozumiemy tej przeszłości, tak, co można powiedzieć było tą pierwszą grą, no nie, jak wyglądały pierwsze gry, Jakie były kluczowe tytuły, czy, czy tytuły, które zmieniły branżę, tak? I tak dalej. I wiele, wiele rzeczy związanych na przykład z ich twórcami, takie ciekawostki, właśnie. A ta część, właściwie tych ostatnich 10 lat, ona nie jest potraktowana po macoszemu. Czy nawet ten. Kwestia taka, że książka opisuje historię gier i historia gier i gry, i gry wideo, tak naprawdę wywodzą się z Ameryki. I wątek japoński jest. I wątek na przykład japoński e, związany ze Space Invaders jest. To jest mhm. związany skąd kto na przykład zaszczepił tak, e, jakby miłość do gier. Co, co, jaka była gra, która na przykład nie wiem, e, zaskarbiła sobie serca Japończyków. No i tą grą był Breakout. Tam jest taki fragment właśnie poświęcony w tej książce historii e, Breakout, kiedy do Atari nawiązało współpracę z Namco. I okazało się, że Namko zamówiło bardzo mało automatów z Breakout. Jakby okazało się, że w ogóle ludzie tam nie chcą grać w gry, prawda? Że automaty nie są popularne. I co się stało? Nolan Bushnell, tak on się nazywa, zaraz sobie tak, zobaczyć. czy tak, tak, tak, tak. założyciel Atari i tak dalej, pojechał tam osobiście i po prostu wszędzie były automaty z Breakout. Breakout, czyli taki arkanoid po, po polskiego. A, tak był w szoku, jak to jest, do w końcu oni zamówili go tych, no i okazało się, że to były klony mafia po prostu zwęszyła interes, jakuza, tak, Zwiększy, mm -hmm. zwęszyła interes że automaty to jest ta przyszłość zupełnie jak w Polsce, automaty gier losowych no nie, brak opodatkowania i tak dalej do czasu tak. ustawy, sorry no, no nie I, i wiesz, okazało się, że po prostu oni tam robili to na własną rękę wiesz, i, i to ta mafia i Namko też właściwie sprzedawało swoje klony nie martwiąc się o licencję więc jakby to jest, jest na przykład ta anedotka z tym związana. Jest właśnie anedotka związana ze Space Invaders. Jest, jest też informacja właśnie o, o, o Nintendo, o Sony i tak dalej. Że to są firmy japońskie, tak? No to jest o sedze. No, ta książka to jest historia, tak? Jeśli ktoś chce się zagłębić, przepraszam, to jest jakiś zbiór tych wszystkich rzeczy, ale on nie jest tak dokładnie pisany, bo wiadomo, że nawet jeśli chcesz coś poznać dogłębiej, to wystarczy wejść na Wikipedię i wpisać jakieś nazwisko właśnie też, Nolana la, i czy kogokolwiek i znajdziesz tam mnóstwo informacji ciekawych, tak? Tylko kwestia jest taka, że to jest książka, która nie ma być Wikipedią, tak? Że masz po prostu wszystko w, punktu, w punkcie maczkiem, tylko te najważniejsze rzeczy są ujęte, wpisane w treść, yy, znaczy jakby Opisane tak w rozdziałach, i, i ta historia jest. Nie? Ten, te ostatnie okresy, ja bym nie powiedział, że one są po macoszemu, po prostu ten ostatni okres nie wymaga jakby. Nie, nie, nie potrzebna jest książka, żeby pisać o tych 10 latach. tak Nie jesteśmy jeszcze tacy starzy, tak? to się tak. To, to, to, to, my to dokładnie pamiętamy. Tak? My pamiętamy y, y, y, gry ostatnich 10 lat ostatniej dekady. Znaczy, wiesz, po trzeba też co? pamiętać, to nawet, wiesz co, nawet jest kwestia na dziesięciu lat, powiedzmy ostatnich trzech czy czterech lat. Um, zawsze jest tak, i to praktycznie jeśli chodzi o historię czegokolwiek, tak. że bardzo trudno się pisze o tym, co się wydarzyło w, w danym momencie, w sensie e, takim, żeby to od razu umiejscowić na e, osi czasowej i tak. wyciągnąć jakieś takie wnioski, tak jak się potem wyciąga po latach, że na przykład coś było ponadczasowe albo totalnie mhm. chybione. To są rzeczy, które jednak e, to musi minąć trochę czasu, żeby można było na chłodno to ocenić i i zyskać Oczywiście. tą głębszą perspektywę i potem umieścić w ramach jakiejś tam tendencji Oczywiście. przykład, nie? Także to też nie może tak być, że, że na przykład 2000 rok jest dogłębnie i sensownie z punktu widzenia historygier tak. oceniony pod koniec 2008 roku, bo to jest bzdura. Dokładnie. Ja słyszałem taki zarzut, że nie wspomniano w książce o StarCraftcie. że jak można pominąć grę StarCraft, skoro to jest taki, to był taki hili w ogóle, no ale StarCraft nie był grą przełomową, to był po prostu grą świetną rewelacyjną, tak? Która zaskarbiła no, sobie sympatię no, milionów graczy, tak? Ale grą ja przełomową była na przykład Dune 2, tak? Czy jeszcze coś innego. I co, co, powiedzmy, wprowadzało tą mechanikę takiej, takiej strategii, w której po prostu masz oddziały, którymi musisz, no, w czasie rzeczywistym, tak? Mówię tego słowa, okay. nimi kierować. No, wiesz, ten ostatni okres, prawda, tych... tych Wiadomo, że to było najtrudniejsze zadanie. Im bliżej współczesności, to tym trudniej bo Dokładnie. I to, to jest ujęte, powiedzmy, ta współczesność jest ujęta takich e, felietonach, które, które są e, jakby... To, to jest jakby ostatnia część książki, to są właśnie takie f, felietony, no nie? Felieton o brutalności w grach, tak? Że prawdziwa i wirtualna krew. Jest coś o, o, o temacie, który bardzo nas porusza, oczywiście, czy gry są sztuką. No i Boże, na szczęście autor stwierdza, że gry nie są sztuką, no nie? I, i, i oczywiście no, trzeba się to, to, to dlaczego, bo to nie jest taka jednoznaczna odpowiedź, no bo nie, bo nie, nie, nie, nie o to chodzi. Jest, jest kilka słów o John, Johnie, Alfonsie, Johnie Romero. Jest, jest, jest parę ciekawych rzeczy, tak? Ale ja bym właśnie traktował te książki jako absolutne kompendium wszystkiego, tak? Że Biblia tak? Myślę, że do czegoś takiego, do, do zrobienia takiej Britanniki gier komputerowych, to jednak podszyto musi być redakcja zbiorowa. Jedna osoba to za mało. Ładnie. Szczególnie, że ten autor, no nie, to Piotr Mańkowski, znany też jako Mitch z Secret Service, on taką Biblię kiedyś napisał. Tylko, że właśnie to była taka książka nacechowana brakiem... Jakby tak, nie wiem, to powiedzieć, badań, researchu takiego, jak, jak, jak, jak na przykład już przygotował do tej książki, tak? Tam tak wspólnie napisana z, z innym redaktorem właśnie też czasopism o grach, Aleksym Muchańskim, była takim jakby spisem różnych gier, tak? To, to było coś w stylu stworzenie takiej, takiej, takiej encyklopedii, gdzie po prostu szukasz tytułu jakiejś gry i widzisz o niej wzmiankę, widzisz screenshot i tak dalej, wiesz, czym ta gra była, tak? To była taka encyklopedyjka o grach, ale ona... Taki leksykon bardziej, tak? Tak, taki leksykon, tak, ale ona miała mnóstwo braków, yy, dużo rzeczy pisani właśnie tam z pamięci i tak dalej. To nie była taka książka, chociaż no, dzisiejszy czas to jest książka kultowa, tak, książka w ogóle gdzieś dorwać teraz. Ta książka już jest bardziej na poważnie pisana, już, już yy, nie ma w niej właśnie takiego leksykonalnego spisu gier, to jest wszystko podzielone na rozdziały, jest dużo ciekawych rzeczy. Kolejną ciekawostką, która mi się właśnie podobała, to jest to, że jak Chris Roberts kręcił, bo to właściwie można tak powiedzieć, że kręcił Wins Commandery, tak? Mhm. To zatrudnił do jednej z tam z głównych ról panią o imieniu Ginger Lynn o na imieniu i nazwisku Ginger Lynn. I tutaj dla niej w tym szybko wyjaśniam, że to jest gastka filmów dla dorosłych. To właśnie nie wiadomo to było do końca, czy to jest dlatego, że jako młody chłopiec bardzo się... No, bardzo lubił te filmy, tak dla dorosłych właśnie z tą aktorką, czy to wynikało z jeszcze z jakiegoś innego faktu, bo wiemy, że... Yy, panie w, na, film, na przykład Command Conquer, Red Alert, tam jest właśnie parę takich aktorek yy, klasy yy, jakiejś tam, XXX. dokładnie. I tam jest właśnie taka ciekawostka, jak yy, Mark Hamill Mając zagrać scenę po pocałunku z Ginger Lynn, poprosił o e, zaświadczenie badania <śmiech> <zaświadczenie, śmiech> badań e, aktualnych testów na Aids, no i skandal, o, skandal. Oczywiście tam. Sk skandal z racji niewiedzy tego pana na temat. Aczkolwiek to były takie czasy, że. No, no tak, ale to dokładnie. To, to no to był. E, akurat e, to był gdzieś początek, czy połowę lat dziewięćdziesiątych. Tak. No to nie, no to już wiedziano o jest trochę więcej, to już nie była taka ciemnota jak wcześniej, ale... Nie, nie, nie to na pewno. I problem... Jeszcze, problem jeszcze był kolejny, że nam no wiadomo, że Chris Roberts jednak w pewnym momencie oddał się tej swojej fantazji, niełańskiej i zaczął się zalecać do aktorki, i ona oczywiście go zbyła, biednego chłopca. I... No bo co on może się równać z tymi panami, na... z którymi tam Dokładnie, i on tam, i tam był skandal. Skandal był yy, szef originu Sir Richard Garriott, jeszcze wtedy chyba nie Sir, o ile się nie mylę. Wtedy jeszcze chyba nie. No, musiał się niestety, no, musiał pozbyć się Chris'a Robertsa. I Chris Roberts jakoś źle nie skończył, to no, zaczął kręcić filmy. Swego czasu on, on nakręcił ten nieszczęsny film Wing Commander, ale wiem, że jakieś inne filmy kręcił, już bardziej, e, no już ja no, nie, nie mówię, że ambitne, nie nadużywał tego słowa, ale powiedzmy z gry to był tylko dla niego jakiś taki półśrodek do realizacji przystanek takich tak, e, tego co lubił czyli, czyli kręcenia filmów tak. to była jego pasja i tym się realizował oczywiście jeśli chodzi o filmy to nazwisko tak często się wymawia na przykład, że Steven Spielberg tak z, pojawił się w branży i chce właśnie coś osiągnąć w tej branży i ciągle się mówi tylko o tych grach Typu, nie wiem, Boomblocks. Tak, że to była gra filmowana jego nazwiskiem. A tam. Tak, ale zapomniano, że to nie jest pierwszy raz jak Szpinberg się pojawił. Oczywiście, że nie. Wiesz, to słynne E.T., no nie? Które, no niestety, chęć stworzenia gry w ciągu pięciu tygodni, nawet na taką nieskomplikowaną maszynę, jak Atari 2600, no nie? Musiało się skończyć fiaskiem. Wiesz, no my dzisiaj mówimy, że to było nieskomplikowane, ale wtedy. Znaczy nie, no to chodziło o to, że stworzyli grę, która... chcieli w takim rekordowym czasie stworzyć grę. Wtedy jeszcze nie było zespołów, tak? To, to właściwie to pracowała jedna osoba nad taką grą, nie? Znaczy to może mogło być więcej, no nie? Ale to nie mówiło się o zespole kilkuosobowym e, czy kilkunastą, tylko ktoś po prostu siedział nad tym kodem i dłubał i w pięć tygodni miał napisać grę, która miała e, no, zaskarbić sobie sympatię ludzi, którzy no, byli pod, pod wielkim... E, wrażeniem filmu. tak. No i okazało się, że gra była totalną klapą i, i ona nawet jest jakby takim, to też dowiadujemy się do tego z książki, i takim symbolem krachu tego, krachu, krachu w branży gier. No. No. Zresztą Steven Spielberg pracował nad grą The Dig i, i tutaj nawet podrzucałem Wam Piotrze i Bernardzie, którego z nami nie ma. To już taki sekret mały, ale to później wyjaśnimy, co się stało z Bernardem. The Dig właśnie jest taką grą, nad którą też czuwał Spielberg i Widać, że no po prostu może do filmów Madryk, ale jeśli chodzi o gry, to po prostu gry to jest inne medium. Żeby nie przedłużać, no nie, bo, bo tutaj... Tak, to będziemy to wycinać. <grych> to cieka ciekawsze fragmenty został. Tyle jeśli chodzi o książkę Cyfrowe Marzenia, Historia Gier Komputerowych i wideo. Piotra Mańkowskiego polecam oczywiście. Można ją kupić naprawdę bardzo tanio w księgarniach internetowych. To tyle. I teraz kącik kulturalny. Kącik kulturalny, który musiałem, żeby nazwać odloty, ale zastanawiam się, czy jeszcze jakaś ciekawsza nazwa by nie pasowała. I tutaj e, dla naszych czytelników prośba, jeśli myślicie, że kącik kulturalny mógłby mieć inną nazwę, lepszą, to podrzućcie nam swoje propozycje. Pomyślimy o tym. Bo mnie, przyznam, że te odloty mi się bardzo podobają, ale ze względu na właśnie ten sentyment, który tak roz... przed lektorem nawet tej książki, tak, jak od razu myślałem o tych wszystkich fantastycznych numerach resetu, no i o tej części właśnie, która była najmniej związana z grami, a nazywała się Odloty magazynie i bardzo mi się to podobało. Nie, Ty Piotrze czytałeś Reset? Nie, dla mnie Reset już był takim, tak z tego co przynajmniej pamiętam, to już było takie strasznie główniarskie pismo. Tak nie, mi się przynajmniej nie. wydaje, że było takie sobie, jeśli chodzi C o ochy, poziom. Właśnie... Ja się wychowałem, na, wiesz, na, na bajtkach, na top sekretach i ten, i powiedzmy, ewentualnie jeszcze Secret Service z tym swoim humorem takim lekko debilnym do mnie trafiał. Natomiast reset, który próbował upakować wszystko w tym piśmie właśnie bo od, od gier po kurczę, jeżeli na deskorolce, bo to były mniej więcej tego typu czasy. Tak jak ja tam przyglądałem, to odlety to się generalnie pukałem w głowie, albo jak tam jak czytałem jakieś takie dziwne wypociny i, i, i, i takie artykuły z jakimiś interpretacjami fragmentów DIU. Herberta, czy co, coś tam takiego. Jakieś takie dziwactwa, taka grafomania konkretna. Także nie, ja reset miałem dosłownie może za 4 z 5 numerów w ręku, po czym stwierdziłem dziękuję. Nie byłem jakoś wybitnie dojrzały wtedy, ale już, miał, już miałem taki rozdźwięk konkretny. Znaczy, wiadomo, że pryzmat wspomnień, no nie, znaczy to przez to, że pamiętamy po prostu coś tylko z tej dobrej strony, no powoduje, że rzeczywiście ta ocena obiektywna, no nie, no, w nie jest możliwa, o, tak to powiem. No być może jakbym teraz wziął do ręki Reset i zaczął czytać, bym może mi się nie podobało. ale jest coś takiego, że wtedy będąc nastolatkami, czytając Reset, przynajmniej ja, mi się bardzo Reset podobał. I widziałem, że to jest po prostu innego typu, innego typu czasopismo niż właśnie Secret Service. Secret Service był nastawiony na gry i mimo, że miał tą fantastyczną sekcję KGB i no bo. mimo, że miał właśnie tą cyberprzestrzeń, to się chyba jakoś tak nazywało, już zapomniałem dokładnie nie jak, jak, jak to tam było określone, ale no, to był magazyn taki o grach. I to się czuło pełną gębą, to były dodatki. A, a znowu, e, Reset to był taki magazyn cyberkulturalny i to nie każdemu mogło pasować, prawda? tam Gambler był ciekawym magazynem, jak już tak mówimy o ma magazynach. I no, podobały mi się też żółte zbyt. strony Gamblera, nie? Czy pamiętasz, które było wydawane w tak, tak, tak, tak, śmieciowym tak. papierze ale były zawsze... To była taka kryzyska. książka telefoniczna jakby w środku, tak. tak na tej zasadzie. Ale to, to, jest, to było chyba zależnie od właśnie Secret Service. Oni też przecież mieli coś takiego, nie? Mhm. Znaczy właśnie zastanawiam, próbuję się sobie przypomnieć, które... Kto był pierwszy? Kto w ogóle tak robił właśnie wcześniej? No bo y Secret Service oczywiście miał pierwszy KGB, tak? I nie wiem, w pewnym momencie chyba, że y tak może, nie wiem, y taki pomysł, żeby troszeczkę zaoszczędzić na papierze, to właśnie było wrzucić ten taki papier, na którym kolorowe się nie, nie drukowało, bo być może by nie, nie, nie wyszły, no i nie, wiem. nie, tam w zasadzie nie było potrzeby chyba drukowania kolorowych zdjęć, bo tam był sam tekst, tam był albo jakieś właśnie jakieś, jakieś głupawe teksty, jakieś ten... Jakieś ale dość, też były takie zupełnie związane z grami teksty, przynajmniej w Secret Service'ie. Tak ja już nie pamiętam. Ja niedawno przeglądałem, ale już nie pamiętam jaki e, to był, który to był numer e, Secret Service, ale było właśnie o tym dlaczego samolot, samoloty latają. Były zdjęcia, były właśnie pokazane, jak ciśnienie wygląda pod skrzydłem, nad skrzydłach, no nie jak to wszystko się no jak przypływa i tak dalej, no ciekawe. Ale, Piotrze, my tutaj gadu-gadu, ale kącik kulturalny must go on. Byłeś na wakacjach dwa tygodnie, na pewno dużo czytałeś. No, powiedzmy, że trzy książki przerobiłem, z czego do rekomendacji nadałem się powiedzmy może z dwie, a w zasadzie to może chyba jedna bardziej, o, tak. Mhm. Powiedzmy po pierwsza rzecz to, był, to była ostatnia powieść Irvinga mhm. czyli co się wydarzyło w Twisted River, tak? Dobrze, nie przepraszam ostatnia noc Twisted River, Boże mylą się te tytuły mhm. um, natomiast wbrew temu co piszą między innymi na okładce i jeszcze na paru innych standach reklamowych że to według chyba tam Washington Times czy Washington Post że to jest w ogóle powieść roku w Ameryce i tak dalej, i to nie jest powieść roku niestety w, Początek jest taki sobie, w zasadzie pierwsze sto, chyba 20 stron, to moim zdaniem wciągnie się okrutnie. Mhm. Chociaż jest, jest, jest to jakiś tam pewnego rodzaju egzotyka, tak? Bo życie e, drwali Flisaków gdzieś tam w, e, w jakiejś takiej małej wiosce, gdzie jeszcze prymitywnymi metodami dokonuje się spływów drewna. No i jest, tak. to, jest to egzotyka, tak? A to, że głównymi bohaterami są kucharz i jego syn. To też jest dosyć interesujące. Mhm. Natomiast początek jest tak, przez te kilkadziesiąt, kilkanaście stron to jeszcze w miarę się trzyma kupy. Tak, tak, tak. Zresztą zaczyna się dosyć mocny Właśnie, Właśnie tak? to jest za historia, bo mnie zaciekawiłeś w ogóle raz, że nie jest akcji, a dwa, że bohaterowi, to jest niestandardowi, no nie? Ale, ale wiesz co, to się też zmienia. Ale to jest zwyczajowa bo... taka książeczka. Tak, czy... ta, znaczy no, znasz Irvinga, czy nie znasz Irvinga? No nie tak dobrze, jak Ja gen miał generalnie kiedyś, dawno temu, talent do tworzenia właśnie raz, niesamowitych postaci, takich śmieszno-gorzkich, ironicznych hmm. i w, w sumie tak na... jego siłą to zawsze były właśnie postacie. Tam hmm. Wydarzenia to owszem, natomiast, natomiast naj największą, największą furorę to on robił takimi nieszablonowymi postaciami i czego na przykład mamy w takich powieściach jak Hotel New Hampshire, który jest po prostu fantastyczny i jednoroczna wdowa, która też jest taka, że człowiek się z jednej strony śmieje, z drugiej strony jest przygnębiony. Mhm. To są dwie takie książki, które ja go uwielbiam, natomiast od dłuższego czasu on moim zdaniem nie napisał niczego dobrego, znaczy w sensie to były takie, takie sobie, takie średnie powieści, to były takie próby zrobienia czegoś i moim zdaniem mu to nie wychodziło, tak jak na przykład, nie wiem, cyrku", który mi kompletnie nie przepadł do gustu. Natomiast ym, y, z ostatnią książką jest taki problem, że ona się ciekawie zaczyna, potem to tempo jakby opada i, i jest naprawdę nudno przez jakieś, nie wiem, no prawie że jest to stron, tak mi się wydaje. Mhm. I dopiero później, kiedy następuje takie wydarzenie, kiedy masz wrażenie, że to rzeczywiście jest ten stary dobry Irving, kiedy, kiedy ona jest z jednej strony przerażająca i tragiczna, a z drugiej strony e, śmiejesz się pod nosem, bo ono jest, po prostu ma taki wydźwięk właśnie tak. lekko ironiczny. Sama sytuacja jest w ogóle kuriozalna i totalnie śmieszna. No to wtedy zaczyna się coś dziać do, do samego końca książki Tą książkę czyta się dużo lżej. Bo ja pamiętam, Aha. że miałem duży problem z początkiem. On był taki, że, że mi się w ogóle nie chciało tej książki czytać. Natomiast po, potem jak już zacząłem czytać dalszą część na wakacjach, to po prostu migiem. Natomiast ja uważam, że to nadal nie jest ten stary, dobry, stary, dobry Irving, który po prostu był mistrzem w kreacji niesamowitych mm. profili psychologicznych. Owszem, te postacie są sympatyczne. Dla niektórych może być ciekawy motyw, znaczy motyw, ta cała otoczka, bo z racji tego, że główny bohater jest to kucharzem, to jest tak dużo przepisów. Tak, jest, dużo, jest dużo, wiesz, dużo, dużo opisów, specjałów różnego rodzaju, tak? No mhm. bo oni się, oni się przemieszczają, podróżują generalnie po Stanach. A to są takie przepisy, i... że mógłby się zastosować, że na przykład, nie Chyba jest... tak, chyba tak. Wiadomo, tak. no, że tak, nie, nie są dokładne składniki, składniki, składniki ale... Aha, właśnie tak. nie, składniki są bardzo drobiazgowo wymieniane. Niekoniecznie sposób przyrządzenia, natomiast składniki i nazwy potrafią jak najbardziej. Także nawet tam jest napisane na, chyba na samym początku, że z kim on się tam konsultował i dlaczego. I spora armia konsultantów była. Jeśli chodzi o kulinarię Natomiast do tej książki Marta nie rakuję. Wolałbym jakby z Nigelą, aczkolwiek. Chociaż nie, mhm. jest mało stylowa. Mhm. Ehm, tak ja no. przerywam ciągle Piotrze, bo właśnie zaciekawiła mnie tak, kilka słów o tej fabule. No, ja w tym sensie, co to jest, jak się zaczyna i tak dalej. Wiadomo, że nie chcę, żebyś tak za głęboko wchodził, tak? Bo mówisz, że tam są pewne wydarzenia, których nie warto ale... O co chodzi z tą historią tych, tych, tej rodziny, tak? tego kucharza i jego syna? To jest w ogóle historia włoskich imigrantów. Um, historia wygląda tak, że, że to jest um, ojciec i syn, matka zmarła tragicznie w wypadku na Tamie. Mhm. Um, Potem jest właśnie śmierć młodego chłopaka, który był przyjacielem tego, tego młodego chłopca, a później następuje takie wydarzenie tragiczne, po którym, takie śmieszno-tragiczne, po którym ojciec i syn muszą się wynieść z tej, z tej małej osady, ponieważ mieliby na z szeryfem, który jest stary i pieprznięty zdrowo. No tak. Jest alkoholikiem bijącym kobiety. I oni potem tak uciekają, no i niestety zbiegi okoliczności są takie, że ten szeryf się jednak dowiaduje pewnych rzeczy i w zasadzie to podróżuje za, za nimi poprzez, przez całe Stany i ich po prostu trochę tak goni. A oni się potem przemieszczają do kolejnego miasta Potem w nim zostają, jest spokój na przykład na parę lat A potem znowu okazuje się, że niestety jakaś nieszczęsna, nieszczęsna Głupia plotkara z tej starej osady Musi akurat wpaść do tej restauracji No tak, tak, tak. A, tak i wiesz. No taki <grym>, nieszczęśliwy z, zlot Z piek okoliczności. także tego typu rzeczy Natomiast mówię, no daleko, daleko tej książce do, do właśnie takich pozycji jak Hotel New Hampshire czy, czy Jednoroczna Wdowa To jest no nie tak. najgorzej, się to czyta Początek jest trochę taki przewleczony natomiast no, ja tu się nie zgodzę z tymi wszystkimi opisami, że to jest stary, dobry Irving, że to jest, wiesz, że powrócił w pełnej klasie i tak dalej, nie, nie, nie, nie. To jest Być taki... może, wiesz, to jest taka, że jak nie napisał nic dobrego od dłuższego czasu, to coś, co przynajmniej trzyma jakiś tam poziom, no nie, nie przez całą książkę, ale przez jej tam znaczną część, no, nie, powoduje, że no. Wiesz, no, nie, nie chcę tej też specjalnie mówić, no, bo nie, nie, nie jestem fanem Milvinga, no, ani też jego znawcą, bo wiadomo, że każdy może w, w danej książce, czy w danym autorze szukać czegoś innego. Być może ci recenzenci no, nie odna odnaleźli... Coś tam takiego, co, co im się spodobało. Ja myślę, tego że to było na zasadzie, zasadzie tego, że książkę trzeba było już tu przepchnąć i sprzedać. No okay. No, Nie, chociaż teraz jest moda na szwedzkie. Szwedzkie, dobrze mówię, szwedzkie, na style Larsson, ale to też jest taka sobie to, to nie jest jakaś wybitna literatura to jest takie czytadło. no Szybko się czyta, natomiast. No właśnie, ale, ale jak. Racja tego głównego bohatera to jest też taka sobie średnia i momentami ta fabuła też tak. No tak, ja, ja przyznam się, że ja dopiero zaczynam czytać powiedziałem, że zaczynam, tego, że czytam po prostu inną książkę czas, a nie chcę czytać dwóch książek jednocześnie, ale, ale po, le, po le długim okresie to... czekałem, czekałem, czekałem, w końcu zdecydowałem się zakupić tą pierwszą część mężczy, no, no, mężczyzn, że nienawidzą kobiet. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, ale to to przełkniesz, bo to się tak szybko czyta, że No to się cieszę, cieszę się. Wiem, że nie mogę się doczekać, aż przelecę przez tą książkę i przez kolejne tomy. No bo trochę tego jest i to są takie cegiełki dosyć konkretne. I to jest, to, jest, to jest sympatyczne, że cygiełka, ale się ją przyjemnie czyta, bo ja zwykle patrzę na książkę i jestem... I tak nastawiam się, że o, będzie fajna, długa książka, tak? Ale znowu, im dłuższa książka, tym zwykle więcej czasu poświęca się na jej rozkręcenie. Ale to w sumie zależy od stylistyki, bo ja na przykład zabrałem sobie na wakacje, też dosłownie zapnąłem w ostatniej chwili. Jest taka... Jest taki wywiad rzeka właśnie z moim ulubionym dziennikarzem, czyli Stercanim. Mhm. To, kiedy, to jest taki jakby, to rodzaj takiego eksperymentu, bo on wie, że umiera, bo on ma bodajże raka żołądka. Tak. I przez ostatnie miesiące siedzi sobie w takiej wiosce we Włoszech i on rozmawia z synem, i oni nagrywają ten wywiad jakby na dyktafon. tak. tak, tak. I syn go pyta o o jak było hmm. takie najważniejsze rzeczy, o których on mu nie zdążył opowiedzieć, bo przecież całe życie no był w tak. No i ta książka ma 560 stron, mhm. coś takiego. Ja ją przeczytałem w jeden dzień, no. bo to jest wywiad, bo to się szybko czyta, to się szybko Wtedy, czyta, bo, bo jest coś... ładnie, ładnie konstruowane, wiesz, bo są ładnie konstruowane zdania, słowa, bo to się płynnie czyta. Wycięte niepotrzebne rzeczy, bo na pewno ty, jakby wziąć wszystko, spisać, co powiedział tam w tym wywiadzie, to pewnie by szło więcej, no nie? Że, że ta książka jest po prostu dobrze skonstruowana, że to jest wywiad, ale szybko się go czyta, bo jest też do, dobrze to podane. On tak. jest dynamicznie tak, on, tak. Jest, on jest dobrze zredagowany, zresztą to robił jego syn. Tak naprawdę, to nie tak, że to był ktoś z zewnątrz, tylko to był jego syn i, i, i on jeśli myśli, jest, że jego jest talent tak. jest lepszy niż Tolkiena syna, no, jeśli tego nie wiem, bo ja nawet nie wiem, czym się jego syn zajmuje. Natomiast A on ten... nie pisze ten jego syn? Yy, nie, nie, nie. Książę, czy ty, może Dziennikarzem to on raczej nie jest, natomiast wiem, że on jest chyba podróżnikiem. Aha, tak. on, Z tego, co wiem, to on też dużo podróżował i, i też, też, zresztą tak naprawdę on podróżował przez całe życie ze swoją rodziną. Jego, hmm. Jak on wyjechał do Chin, no to jego dzieci się uczyły normalnie w chińskiej szkole. Także, także jego dzieci mają też ciekawą, ciekawą edukację i ciekawą przeszłość. Praktycznie cała jego rodzina zawsze jeździła za nim albo gdzieś w pobliżu była. Albo przynajmniej więcej. I jakimś Kapuściński, to że lepszy, bo zabierał wszędzie swoją rodzinę. Wiesz co? Ja bym nie porównywał go do Kapuścińskiego, bo po tym co się dowiedzieliśmy od Domosławskiego, to jednak no. Mm. Ja Kapuścińskiego stawiam już w tej chwili dużo niżej. Bo Tercani, owszem, Terzani, m, identyfikował się często gęsto z ludźmi, którymi, o których pisał, ale to było jakby naturalne. tak? Że, mm. wiadomo, że jak, nie wiem, jak piszesz o, o tych biednych ludziach, żyjących sobie w wioskach w Wietnamie, których Amerykanie bombardują na Palmę, no to się w jakiś sposób identyfikujesz wiesz, z tymi mhm. bojownikami. Także on pisał zawsze z takim nerwem, natomiast on nie zmyślał i nie dorabiał jakichś tam dziwnych rzeczy. To jest, to, to jest już jakby różnica jakościowa dosyć konkretna. A cóż tam jeszcze czytałeś, Piotrze, takiego ciekawego? Wiesz co, na no w zasadzie poza tymi dwiema książkami, no mhm. e, bo nie powiedziałem ci w końcu, jak się nazywa ta książka, ten wywiad z tercenim. Tak? E, to się nazywa Koniec jest moim początkiem. To jest właśnie taka dosyć opasła książeczka, mhm. którą, się, mimo, którą się jednak bardzo szybko czyta. Jest dużo bardzo, bardzo, bardzo fajnych wniosków a propos historii świata, a propos mhm. ustrojów, a głównie a propos tego, co się dzieje, w, tego, co się działo de facto w, w Azji, w Chinach, w Indiach, w Japonii, w Wietnamie, w Kambodży, w tego typu miejscach. Plus jest bardzo dużo refleksji na temat życia, tak ogólnie, no bo wiadomo, no pan, panu zostało niedużo czasu. Znaczy wtedy. Tak. Bo ta książka pochodzi z. Ona została ukończona chyba w 2006 roku. Zresztą chyba wtedy właśnie Terceni zmarł. Um, natomiast, natomiast niektórych może odstraszyć bardzo duża ilość takich. Um, takich przemyśleń mocno buddyjskich, no ale ten pan jednak spędził ostatnie lata tak. życia właśnie w, w, w odosobnieniu, w, w, w, właśnie w Tybecie, o ja nie pamięć, w w towarzystwie, w towarzystwie mm, tybetańskiego mędrca. Mhm. A także, także to jest jakby nie dziwne, że on jest przesiąknięty tego typu z spojrzeniem na świat. Ale no to może ewentualnie niektórywać. Natomiast mi się to dobrze dosyć czyta. O, momentami są tam banały, momentami jest filozofowanie takie na poziomie właśnie mm -hmm. e, nieco, nie, nieco banalnym, ale książka jest, książka, książka jest porywająca i czyta się ją bardzo dobrze, aż do, aż do samego. To jest decyzji. najważniejsze właściwie, no, że. Wiesz, nawet jeśli książka była właśnie ciekawa, ale no, nie, nie czytałby się dobrze, to. Nie, nie, autor nie miałby, nie zostawiłby dobrego wrażenia, więc to jest... Znaczy, ja wiesz, to znałem, co... patrzę jako, jako konsument, nie? Bo, bo wiadomo, że treść powinna znaczy, się niezależnie nie wiem, od formy czy... bronić, tak? Nie wiem, czy wobec śmierci człowieka można patrzeć no to jako konsument, mi się wydaje, że to jest jednak trochę nieładnie. E, natomiast... E, znaczy, ta książka co... nie została rozdana za darmo, pamiętaj Piotrze, że no musiałeś ją kupić natomiast... i czytałeś ją z jednej strony dla rozrywki, tak, no bo to robiłeś na wakacjach. Z drugiej strony też akad tego pisarza lubisz i jego zdanie chciałeś poznać, że no nie na temat no, tam przedstawionych tematów. Nie? Wiesz, ogólnie z stracaniem jest taki problem w Polsce, że on napisał jednak dosyć sporo tych książek, w sensie chyba co najmniej z 8 e, czy też no tak, coś w okolicach sześć i 8, natomiast w Polsce w tej chwili są może ze cztery, także jesteśmy mocno zapóźnieni, mhm. jeśli chodzi o tłumaczenia, więc, więc, e, więc w zasadzie co, co się tylko pojawia tego pana, jak tylko widzę, to, to po prostu mhm. biorę, bo, bo wiem, że to tak, będzie tak, w miarę tak. interesująca lektura. Jedną z rzeczy, która mnie najbardziej zdziwiła, to że, no bo Tercani umarł mając bodajże 65 lat. I niesamowite jest to, że człowiek w takim wieku. O, który ze zmaltretowanym, zmęczonym ciałem e, ma tak niesamowicie przenikliwy umysł, sposób w jaki on wiesz, buduje zdania, w jaki sposób formuje wnioski to nie są bełkoty starego dziada tak. który wiesz, dogorywa to, są, to, są, to jest wywiad z człowiekiem, który ma do samego końca e, bardzo przenikliwy umysł i potrafi formułować piekielnie trafne wnioski, tak. to jest coś niesamowitego powiem ci, że ja byłem pod... ale o, po, powiedziałeś, na... że ile miał lat? 65 to, to, nie, jest, to nie jest podeszły wiek, Piotr no, nie wiem, na no facet był wiesz. Facet był no, chyba, raki... żeby miał no, raka mocno stworzony. No, no tak, tak, tak. Tylko, 65, ja rozumiem, 100 lat, 90 lat to jest dużo, ale. No nie wiem, no, ja widzę po ludziach, którzy są młodsi od tego gościa, że mają dużo gorsze warunki umysłowe i, i, i, i, i że tak powiem, są bardziej naiwni. Ja, no, jak, jak patrzysz na przykład na reportaże w telewizji TVN, nie patrzę. No, to, to robi wrażenie, nie? ale jeśli chodzi o 65 lat i to jest pisarz, tak to nawet jeśli on był schorowany, to jednak czystość umysłu zachował, no nie? To, to, to ja, tak. To na bótyře. pewno też dużo daje, nie? To... Ale to już nie będziemy się... Znaczy, tak. mówię, mi się wydaje, że on nie musiał specjalnie dużo korygować, bo bardzo, bardzo naturalnie brzmi ten wywiad, hmm. naprawdę w zasadzie nawet tam są, oni nawet zostawiają takie rzeczy typu, nie wiem, ładna pogoda albo, że nie wiem, że, że ptak śpiewa albo coś takiego, tego typu są, wiesz, tego typu wzmianki są Czy tak to tak I naturalnie brzmi tak, że to taki... bardzo naturalnie, bardzo nic nie wycinałem, tak jak my to robimy nie? jest takie wrażenie, jakby, jakby tam naprawdę edycja ograniczyła się do minimum, w zasadzie do spisania tylko tego, o czym oni rozmawiali z dyktafonu czyli generalnie polecasz to jest bez dwóch zdań. jak najbardziej nie, ja jeśli chodzi o mnie, to Wreszcie, po tylu latach, porwałem Grę Endera. Wow, ty nie ta. czytałeś się wcześniej, kurde. Dla, ale powiem ci, że dlatego, dlaczego nie czytałem? Dlatego, że jeśli chodzi o literaturę science fiction, to ja byłem taki głównonurtowo science fiction, czyli czytałem tylko tych pisarzy, którzy już byli uznani, tak? Które, bo ktoś polecił jakąś książkę. Rzadko mi się... I o dziwo, no nie, odkryłem, że Rosą Skonkara właśnie należy do takich pisarzy, ale jakby nigdy miałem okazji zapoznać się z jego książką ale gry na podstawie właśnie historii, które on na przykład stworzył, mi się bardzo podobały, bo już nie mówię o Shadow Complex, no nie, ale Ad Advent Rising. No. Z jedna z takich gier, które może nie były jakieś wybitne, ale ta historia, która tam była, no nie, tych bra bardzo mnie wciągnęła i ten, ten świat mi się podobał i to, to, że to się wszystko kończy takim cliffhangerem, to mnie strasznie mm. tak ukłuło, że nie mogę poznać tej historii. No i zacząłem czytać właśnie grę Endera. Historia jest właśnie takiego młodego no, dzieciaka właściwie, który gdzieś tam zostaje wybrany na, to, na, na, na inteligencję, na to, jaki jak jest. Nie, no nie tak, opowiadałem że... książki, ta książka ma ile? 15 lat? Wszyscy już wiedzą, o co tam chodzi. Dokładnie, tak, tak, tak. No, właściwie ta historia nawet, mi się wydaje, by gdzieś zainspirowała mm, pisarzy tych książeczek z yy, yy, Uniwersum Halu, przynajmniej tej pierwszej, tak? bo historia tego Jonas 117, no nie, czyli Master Chiefa, to też jest właśnie taka historia dzieciaka, który już od małego, no nie, gdzieś tam został wybrany i, i szprycowany i tak dalej, żeby żeby być jakimś tam super właśnie żołnierzem. Nie? No tutaj wiadomo, że misja Endera, przeznaczenie jest, jest dużo bardziej złożone, tak? Znaczy przede wszystkim, o ile ja pamiętam wydźwięk tej książki, to tutaj było raczej ważniejsze to, że um, na pewno tego nie było w Halo, bo Halo to jest zwykła siekanka, natomiast tak, tak, tak. Um, z tego, co pamiętam, to w... Wydźwięk z przynajmniej tej pierwszej książki to był taki, że bardzo, ład, bardzo granica pomiędzy kimś, kto jest powiedzmy jakoś stworzony, popychany w kierunku tego, żeby czynić dobro, tak. a w efekcie jednak czyni zło jest bardzo krucha. Bo to tak. chyba o to głównie tam chodziło w zakończeniu, tak. o ile my pamięć nie mieli, że... że no, ale coś wszyscy... nie z rodzajem zakończeniem. No wszyscy już wiedzą, no. No tak. Nie, no... To potem fakta. co prawda Ender się w jakiś tam sposób rehabilitował w Mówcy Umarłych tak, stąd zresztą książka natomiast pamiętam, natomiast, ten drugi tom. Natomiast, pamiętam że, ale to mówię to było bardzo dawno temu, ja mi się wydaje, że jak tu to czytałem, bo że nie, początek jest co? polski akcent w ogóle w książce, nie wiem czy pamiętasz ale właśnie ojciec Endera nosi nazwisko Wieczorek, przynajmniej w polskim tłumaczeniu to, to nazwisko się pojawia mm. ja mam jeszcze jest... wydanie z Fantastyki więc musiałbym poszukać, nie pamiętam Zresztą Scott Carl kiedyś chyba napisał, czy znaczy kiedyś napisał, no, na pewno to było kiedyś, nie, ale napisał książkę jakby poświęconą ojcowi e, e, właśnie Endera i ten, ten gość jest Polakiem, nie? ten ojciec Endera. Nie? To, jest, to jest polski akcent. Tej książki. Zresztą nie wiem, czy Scott Carl ma w ogóle jakieś e, polskie korzenie, kto wie. Aż tak bardzo się nie interesowałem. Ale co mówiłeś, Piotr? Um, ja chciałem się zapytać, czy to tłumaczył tak książkę, może mam jakieś inne tłumaczenie, bo tam raczej nie wydaje mi się, żeby było coś po. Znaczy tłumaczenie jest w wydawnictwa Pruszyńskiej Spółka i Piotr W. Cholewa. No, no to dobre tłumaczenie. Jest to chyba oryginalne. W sensie... to pierwotne. Bo ja chyba też mam cholewy. Ja pamiętam, że z tej sagi o to dotrwałem do ksenocydu, który mi się nawet podobał. ale już to była kniga dosyć konkretna. Chyba mhm. trzecia jest... to jest książka z cyklu. tak tutaj sobie patrzę po kładce. No w każdym razie... Orson Scott Card, jeśli ktoś lubi science fiction, no to chyba można polecić. Chyba u, u, już dawno czytał. Na pewno są jeszcze tutaj słuchacze, którzy podobnie jak ja nadrabiają zaległości i, i, i to polecam. Okej, okay. i tym optymistycznym akcentem kończymy 133 odcinek Fantasmagierii. Bernard zapracowany w sezonie ogólkowym wyjątkowo, więc mam nadzieję, że po tym sezonie będzie. ogórki trzeba kopać. Tak. O trzeba kopać, panie. Dokładnie, i kisić, i kisić. Więc jak już się skisną, to mam nadzieję, że troszeczkę wrócimy do rytmu. No we wrześniu też są niezłe premiery, prawda? Mam nadzieję, że Halo, też tak, no. Halo Rich. No, no, no właśnie, była No być może, być może coś będzie. Dokładnie. Więc dziękuję Ci Bernardzie, za nagranie z 33 odcinka. Dzięki wszystkim. Do usłyszenia. Dziękujemy na naszym drogim bogaczom. Dziękuję. No, dzięki Pockowi. Dziękuję również. Żegnam się ja. Damian Polak, Dachman. Pamiętajcie, że możecie nas znaleźć no, na tych wszystkich serwisach społecznościowych, które dzieci lubią najbardziej i klasa. Nasza klasa to troszeczkę już jesteśmy. już pase. i pase. Jest nasza klasa, tak? Wszyscy już się obrazili A. na naszą klasę. Na Facebooka się jeszcze nikt nie zdąży obrazić, więc jesteśmy na Facebooku facebook.com czy slash podcast.fantasmagieria Jesteśmy też oczywiście na naszej stronie internetowej www.fantasmagieria.net i na, mamy swoją grupę steamową, która się po prostu nazywa Fantasmagieria. To jest bardzo elitarna grupa, tylko na zaproszenia, więc musicie po prostu wysłać maila. Będziemy organizować meczyk o jakiś, czy, czy grę wspólną w Borderlands, więc y, warto wtedy być właśnie w tej grupie, żeby wiedzieć co i jak. No i właściwie to wszystko chyba. A, piszcie do nas listy. Komentarze są super, ale chcemy listy. Chcemy otworzyć dział sercowy w będziemy czytać y, porady sercowe. Będziemy doradzać. Dział dla kardiologów czy kardiochilogów? Tak, dział dla kardiologów, kardiochilogów, a także dla ludzi, którzy szukają miłości. O, nie, tak mi się wymyśliło. <laughs> Dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia za tydzień. No, na razie.